Pierwszy list Jana, trzeci rozdział. Jan pisze, patrzcie albo zobaczcie. I to słowo oznacza, przyjrzyjcie się, rozważcie. To nie chodzi o, bo tutaj mówi o rzeczach, które nie są do oglądania ludzkim wzrokiem. Tutaj nie mówi o czymś, co możemy obejrzeć, wytężając nasz ludzki wzrok. Więc Jan tutaj chce zwrócić uwagę swoich czytelników. Mówi, zobaczcie, zobaczcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Nie da się tego zobaczyć fizycznymi oczyma. Tylko oczyma wiary, które patrzą na to objawienie Boga, które mamy w Jego Słowie. Jaką miłość okazał nam Ojciec? Zostaliśmy nazwani dziećmi Boga. kim byliśmy, zanim zostaliśmy nazwani dziećmi Boga. Moglibyśmy tutaj wiele różnych terminów wymienić. Ja wymienię tylko jeden z nich, którym Pan Jezus się posłużył w rozmowie z ludźmi, którzy wierzyli w Boga, ale Go nie znali. Którzy nie byli nazwani Jego dziećmi, nie byli Jego Dziećmi w takim sensie bliskości, której możemy doświadczyć, znajdując zbawienie w Jezusie Chrystusie. Czasami używamy tego terminu dzieci Boga w takim szerokim pojęciu na wszystkich ludzi, że wszyscy są dziećmi Boga w sensie jesteśmy Jego stworzeniami, On dał nam życie. On powołał do istnienia rodzaj ludzki i Adam jest nazywany synem Boga, więc wszyscy ludzie w takim sensie. Ale Biblia nie posługuje się taką terminologią. Pan Jezus rozmawiając z religijnymi Żydami, którzy mówię, mieli swego rodzaju wiarę w Boga, w pewnym momencie tej rozmowy z nimi, konfrontując ich z ich grzechem, Mówi do nich: Waszym ojcem jest diabeł. I Jan w tym liście też używa takiego terminu: Mówi: Dzieci diabelskie. W tym samym liście. Pomyślmy o tym przez chwilę. To, oczywiście diabeł nie dał niczemu życia. Więc to, to Jego rodzicielstwo nie polega na tym, żeby On dał życie ludziom, żeby ludzie byli Jego potomkami. Nie. Kiedy Biblia mówi o dzieciach diabelskich, czy jak Pan Jezus mówi, waszym ojcem jest diabeł do ludzi, którzy nie mają właśnie życia przez wiarę w Jezusa, to mówi o tej śmierci, którą diabeł spowodował na początku. On jest tym, który zwiódł człowieka od posłuszeństwa Bogu do nieposłuszeństwa. Zwiódł człowieka grzech i czytamy, że wraz z grzechem śmierć przyszła na świat, na wszystkich ludzi. I w tym sensie człowiek jest jego dzieckiem, że staje się niewolnikiem grzechu, Staje się źródłem grzechu i jest w śmierci, czyli nie ma relacji z życiem, nie ma relacji z życiem Boga. Popatrzcie, zobaczcie jak wielką miłość okazał nam Ojciec, z dużej litery Ojciec tutaj mówimy o Ojcu, od którego wszelkie ojcostwo bierze swoje imię. Mówimy o Bogu Ojcu, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Kochani, to jest coś co czasami tak, jest wiele takich rzeczy w Biblii, które mówimy i straciliśmy zachwyt. Straciliśmy piękno, straciliśmy ogrom z Bożej łaski, wspaniałości, która się za tym kryje. To jest niezwykłe, że my, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach, upadkach, my, którzy byliśmy pod władzą ducha, który rządzi w synach opornych, my, którzy nie znaliśmy Boga, byliśmy dalecy Bogu, byliśmy wrodzy Bogu, nie mieliśmy udziału w przymierzu z Bogiem i, i Temu wszystkiemu, co Bóg od samego początku zamierzył, gdy stwarzał człowieka. Byliśmy bez nadziei, czytamy na tym świecie. Bez nadziei. Jak wielu ludzi dzisiaj żyje z dnia na dzień bez nadziei, bez Boga. Zobaczcie. Zobaczcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Nas, którzy byliśmy niegodni, nas, którzy nie mieliśmy żadnej możliwości zmienić siebie, nie mieliśmy Mu nic do zaoferowania, On nazwał swoimi dziećmi i Nim jesteśmy. Oczywiście Jan pisze to w kontekście tego całego listu, w którym wiemy, że nie wszyscy są dziećmi. Jan tutaj nie pisze o wszystkich ludziach, że teraz wszyscy są dziećmi Bożymi. Nie. Jan pisze o tych, którzy wierzą w imię Jego Syna. Co znaczy wierzą w Jezusa. Ufają Jezusowi, pokładają ufność w Jezusie, mają nadzieję w Jezusie. Jezus jest ich Panem, jest ich życiem, jest drogą, prawdą. I mówi, tacy są dziećmi Bożymi. Kiedy Jan zaczyna swoją Ewangelię, mówi, ci wszyscy, którzy go przyjęli. Tym dał prawo, dał autorytet, dał władzę, dał moc. To różnie jest tłumaczone, ale chodzi o to, że on uzdolnił ich, umożliwił im stać się dziećmi Bożymi, stać się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Niego, tym, którzy Go przyjęli. Kochani, mam nadzieję, że jesteśmy w gronie, że tutaj nie ma osoby, która by jeszcze nie przyjęła Go, która by nie uwierzyła w Niego, która by nie oddała się Jemu. Jeśli tak jest, to dałby Bóg, żeby dzisiaj przyszła ta łaska, przyszło to uzdolnienie Boże, żeby Mu zaufać, żeby się Jego uchwycić, żeby do Niego przyjść i powiedzieć, Panie Jezu, oto jestem, zmiłuj się nade mną. Ratuj mnie, oczyść mnie, przyjmij mnie. Nie są istotne słowa, jakie powiesz. Ważne, żeby była ta postawa w Twoim sercu oddania się Jemu w całej pełni. Jezus powiedział, ktokolwiek do mnie przychodzi, nie wyrzucę go precz. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, wszyscy. I tam wymienia spracowani, obciążeni, którzy już próbowali różnych rzeczy i są tym wszystkim umęczeni. Mówi, przyjdźcie do mnie. Ja jestem, mówi, bramą, kto przeze mnie wejdzie, będzie miał pastwiska i wejdzie i wyjdzie. Kochani, módlmy się, żeby Bóg na nowo i na nowo pozwalał nam widzieć głębię i prawdę i moc i, i wartość tych wielkich rzeczy, których Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie. I żebyśmy uwielbiając Go, dziękując Mu, modląc się do Niego, śpiewając pieśni, mogli to czynić w taki sposób, żeby to nie, było, nie były tylko słowa ust, ale żeby nasze serca były bliskie Boga w tym wszystkim, żeby były prawdziwe, żeby były szczere. Bóg przez proroka i Pan Jezus też mówi. Wielbią mnie ustami, ale ich serca są daleko ode mnie. To nasze wielbienie Boga, wiemy, że ma szeroki wymiar. To nie jest tylko kiedy się modlimy czy śpiewamy pieśni. Kiedy mówimy choćby że jesteśmy dziećmi Boga i to są tylko słowa, to są tylko, jest tylko jakiś wytarty już zwrot, to w tym nie ma uwielbienia Boga. Ale jeśli jest stoi za tym objawienie tego, co to znaczy, jeśli stoi za tym wdzięczność serca, jeśli stoi za tym właśnie to zrozumienie, Boże, jak, jak Ty mnie umiłowałeś, jak ty, co Ty uczyniłeś, żebym ja mógł stać się Twoim dzieckiem, to wtedy powiedzenie tego może być uwielbieniem Boga. Kiedy patrzysz na drugiego człowieka, patrzysz na brata, siostrę w Chrystusie i widzisz w nich dzieci Boga, to w Twoim i w moim sercu winno być właśnie to radosne uwielbienie Boga, dziękczynienie, wywyższenie Go. Jan dalej pisze, że już teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, już teraz jesteśmy dziećmi Boga, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Już prawdziwie jesteśmy, już prawdziwie Bóg nas usynowił, już dał nam swego ducha, już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale dzisiaj jeszcze tego nie widzimy i możemy patrzeć na siebie Możemy patrzeć na brata, siostrę i widzieć w nich tylko zwykłych ludzi. Potrzebujemy właśnie tego duchowego wzroku, potrzebujemy tego ciągłego, świeżego objawienia, tych prawd, o których czytamy, żeby właśnie to nie stało się puste, żeby to się nie stało takie tylko jakieś właśnie wyświechtane w naszych ustach. Wiemy, że gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim On jest. Już jesteśmy dziećmi Bożymi. Czeka nas błogosławiona przemiana na Jego podobieństwo. Ale Jan mówi: Już jesteśmy, już jesteśmy, teraz. Jeszcze nie jesteśmy przemienieni, jeszcze się nie objawiło, co to znaczy być dzieckiem Boga, ale już jesteśmy, kochani. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeśli w Niego wierzymy, jeśli w Nim trwamy, już jesteśmy dziećmi Bożymi. I to jest powód do wielkiej radości. Jeśli nie potrafisz się z tego dzisiaj cieszyć, to proś Boga, żeby przywrócił Ci radość ze zbawienia. Żebyś umiał radować się, że Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia. To jest powód do radości. Wiecie o tym. Większy niż wypędzanie demonów. Większy niż uzdrawianie chorych. Większy niż czynienie cudów. Uczniowie, kiedy przyszli do Pana Jezusa, po takiej misji, na którą ich wysłał, uzdolnił ich, dał im moc nad demonami, dał im moc nad chorobami, dał im moc czynienia cudów. Oni wrócili podekscytowani, rozentuzjazmowani i mówią, Panie, w Twoim imieniu nawet duchy nieczyste są nam podległe. I Jezus mówi do nich, radujcie się nie z tego, że Wam są demony podległe ale radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Kochani, dałby Bóg, żebyśmy mieli taką, takie uzdolnienie od Pana, by czynić cuda, uzdrawiać chorych, wypędzać demony. Dałby Bóg, żebyśmy byli pełni Jego Ducha i mógł nami się posługiwać, jak tylko cudownie zechce. Ale jeśli tak dzisiaj nie jest jeszcze, to kochani, nie znaczy, że nie mamy powodu do radości, nie znaczy, że nie mamy za co dziękować nie mamy za co Boga wielbić bo, żeśmy nie, bo jesteśmy chorzy czy kaszlemy czy boli nas kolano czy co tam jeszcze I, i, i modlimy się i Pan nam nie odpowiada tak nam się może wydawać jesteśmy niezadowoleni jesteśmy nie mamy powodu no nie kochani Naszym powodem do radości jest to, że Ojciec nas umiłował, jesteśmy dziećmi Bożymi, nasze imiona są w Księdze życia, Jezus jest naszym Zbawicielem. I cokolwiek by innego było, cokolwiek by innego się działo, czy miało się stać, to wszystko jest niczym w porównaniu z bogactwem Chrystusa, które jest naszym udziałem przez wiarę w Niego. Niechaj Duch Święty to pomoże nam, kochani. Widzieć te rzeczy, radować się nimi i, i wielbić naszego Boga i, i z wdzięcznością wywyższać Jego imię za tą wielką, wielką, wielką łaskę, jaką mamy w Nim. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, tak łatwo zapominamy, tak łatwo <śmiech> tracimy. Tą wyrazistość, to, to zrozumienie tych wielkich rzeczy, które kiedyś, kiedy pierwszy raz, czy drugi, czy trzeci czytaliśmy, słyszeliśmy, jakże się radowaliśmy, jakże cieszyliśmy się jak dzieci. Płakaliśmy, drżeliśmy. Nie pozwól, byśmy utracili tę radość, ten entuzjazm, ten zapał, tą szczęśliwość Twoich dzieci, zbawionych z grzechu, wyrwanych z błota grząskiego, usynowionych, przyodzianych w czyste szaty, nazwanych dziećmi Boga, synami, dziedzicami, Panie, modlę się o pracę Twego Ducha w moim i w naszych sercach, abyśmy radowali się z tego wielkiego zbawienia, radowali się z Twojej miłości i aby nasze serca wielbiły Ciebie, nasze serca zbliżały się do Ciebie, żeby nasze modlitwy, nasze pieśni Rozmowy nie były tylko pustymi słowami, które płyną, wyuczoną religijnością. Daj nam, Panie, przeżywać Twą obecność. Niechaj Twój Święty Duch dopomoże nam, oświecając nas i wyostrzając nasz duchowy wzrok i ożywiając te piękne rzeczy, o których czytamy. Prosimy. Prosimy o Twe łaskawe działanie w każdym z naszych serc I za tymi, którzy jeszcze Ciebie nie poznali Panie zmiłuj się nad nimi Pociągnij ku Tobie Daj tę łaskę, by uwierzyć w Ciebie By oddać się Tobie By powierzyć wszystko Tobie w Twoje ręce Wielki Zbawicielu, Ty pracuj w naszych sercach Ty przemawiaj do nas Ty pocieszaj nas ty udzielaj każdemu według jego potrzeby. Przechodzimy do Ciebie, wielki zbawicielu, wielki Boże. Niechaj Tobie płynie cześć, i uwielbienie i dziękczynienie z naszych serc. Błogosław tę społeczność. Błogosław, Panie, cały ten czas. Bądź obecny w każdym aspekcie, w każdej chwili, w każdym momencie tego, co tutaj czynimy, a też bądź z tymi wszystkimi, którzy nie mogą być z nami, którzy słuchają nas. Niechaj Twój pokój wypełnia każde serce, Twoja radość, Twoja obecność. Amen. Zachęcam, kochani bracia, siostry, do modlitwy, pieśni, wywyższania Boga i radowania się w Nim. smak tego, co masz dla nas przygotowane Boże, bo możemy z wiarą i ufnością patrzeć na Twoje Słowo, które jest atwione. Tak dziękuję Ci Boże z całego serca, że w tej mojej sytuacji Boże, Ty wiesz, to, że mogę przeżywać tutaj, że Powiedziałabym, że radość Boże, że to nie, że śmierć mojej mamy Boże jest dla mnie w błędnej duszy, jest pewnym smutkiem Boże, ale ja na to wszystko chcę patrzeć przez pryzmat tej nadziei, którą mam w tobie w i okay. to naprawdę przynosimy inne miejsce i ty, co wierzpani między Dobrze jest patrzeć na Ciebie. Dobrze okay. jest czerpać tą siłę Boże i te źródła mieć w Tobie z bo. To nie wiem, nie wyobrażam sobie życia innego tutaj pośród tych wszystkich trosk, pośród tych wszystkich różnych rzeczy, które się dzieją y, blisko nas, dookoła nas Boże. <tryk> moglibyśmy w ogóle czerpać z siebie, że nie będziemy patrzeć na Ciebie Boże. Ja wiem, że. Nasze oczy mają być skierowane w górę, tak jak czytałam, że nie patrzcie na to, co na dole, ale patrzcie na to, co w górę, chcę żeby trzymać się Twoich słów i bez Twoich słów. Wiem, jak jest strasznie, a patrząc na Ciebie i właśnie czerpiąc z tego taką prawdziwą siłą, prawdziwą prawdziwą zakręte, może wiem, że mogę będąc tutaj gdzieś, jakby ponad tym wszystkim i wiem, że to jest prawie, że, że jak czytamy, że tu przyniosłeś nas wysoko, na wysokości swojej, to może tak to rozumiem, że wtedy kiedy wiarą patrzymy w górę, to rzeczywiście jest wysoko w tej wiedzy, właśnie w tym całym bo jesteśmy jakby ponad tą ziemią. Tak to działa w moim życiu, Boże. I tak. Dziękuję Ci za to całe serca. Dziękuję Ci za braci, za siostry, Boże, za to, że możemy też wzajemnie się wspierać Boże. możemy wzajemnie się Że Twoje słowo mam odłożyć. Boże, a też odbywają trudne. To Twoje słowo, Boże, jest tak, ja mam, i Twoje słowo, Boże. Podnosi nas i pociesza, Boże, i Tobie oddaje, Boże, chwały i cześć, lubię, biedny, że jestem Bogiem żywym i że zostawiłeś nam Słowo żywe i pełne mocy i nami możemy budować nasze życie, Boże. W końcu więziowie, Boże, Boże, odwieczny, Panu Jezu, Duchu Święty, Amen. amen. amen. Dzięki Że Przedajesz nam przeżywać kolejny dzień. Mogliśmy stać, możemy być. Dzięki za kolejny raz, za zachętę płynącą z tego słowa, za słowa zachęty, płynące z ust brata, siostry, w modlitwie. Tobie jest nasze źródło i yy, u Ciebie jest to, co najlepsze i yy, jeśli brakuje nam miłości, to proszę pomóc nam patrzeć na Ciebie i czerpać od Ciebie. Yy, jeżeli widzimy, że, że kończymy złą drogą, że jest jakiś grzech w naszym życiu, to, jest to co zasmuca Ciebie, czy zasmuca innej, bo tutaj byśmy jak najszybciej porzucili, a przyszli do Ciebie i prosili o, o pomoc, o pomoc. ukożyli się. To jest najlepsze, co możemy zrobić, to jest coś, co musimy zrobić, żeby, żeby kroczyć Twoją drogą, mieć podobanie Tobie. Dzięki, że możemy tutaj być i zachęcać Cię na Twoje. Panie, ja Ci też dziękuję, że łaska Twoja, Panie, trwa I dziękuję Ci, że Ty otrzymujesz, Panie, życie w dzieciach swoich, Panie, że ci, co do Ciebie należą, Panie, są dziećmi Twojej obietnicy, Panie. Dziękuję Ci, że i to też Pani odjawiłeś do mi rzeźbi Panie dziękuję Ci też za to zgromadzenie za dzieci Twoje Panie za tą też jedność którą możemy mieć w duchu Panie Twoim tak Panie dziękuję Ci dziękuję Panie że to cały czas jest i trwa i Pani będzie trwać bo Panie to jest Twój Kościół Panie, Twoje dzieło. Dziękuję Ci za to. Uwielbiam Cię Panie Jezu i chcę się Panie upodabniać do Ciebie Panie, tak wiele mi jeszcze brakuje. Panie pomóż, oczyszczać Ci życie Panie, ja. otwierać oczy Panie na to, co się ja. Tobie nie podoba Panie i dziękuję Ci, że już nie jest kwestii, aby Panie do tego zbawienia dożyć Panie, ale też to jest kwestia, aby się Tobie podobać, Panie. Że to serce nowe, które Ty dajesz, Panie, które mi dało że no pragnie. Panie, iść w Twoją stronę, podawniać się do Ciebie, Panie. Być przy Panu, bo nie ma lepszego miejsca, Panie. Jak przy Ojcu, Panie, dla dzieci Twoich. Dziękuję Ci, Panie, za tą głęboką świadomość, którą dajesz <Ky> Twoim dzieciom, Panie. Za te ponadnaturalne pragnienia, Panie. Dziękuję Ci za ducha Twojego, Panie. Uwielbiam you pod Amen. Amen. Amen. właśnie zatrzymać się Miłości. Czyli miłości Twojej ojcowskiej i przekazywać ją w miłości braterskiej. Potrzebujemy Panie uczyć się, jak to czynić. Proszę się o panie. Amen. Amen. Wdzięczne wielbienie Ciebie. Niechaj nasza dusza, wielbi Ciebie Boże. Amen. Dziękujemy i powiem, że Twoje słowo, które już czytamy i przemawia i nas uświadamia i to, co widzimy dookoła nas, że tak naprawdę to wszystko jest marnością. Jeżeli nas, że Ciebie nie ma w tym, Boże, Jeżeli gdzieś kroczymy własną drogą, to wszystko nie ma sensu, że w za Tobą idziemy, że najbardziej się w tym uświadamiamy Boże, że tylko życie z Tobą właśnie ma sens, ma cel które nam dziś dotyczyłeś Boże. A bez ciebie to jest wszystko marność i nie ma nic. I dziękuję Ci, Ojciec, że to nam często przypominasz przez swoje słowo, że to nas otacza przez sytuacje, które mamy. Mamy takie nasze własne przemyślenia, czy to nad Każdego dnia świadomość może, żeby w sobie trwać, z Tobą jest, w Tobie jest wasza nadzieja, że też jesteśmy, że to ma sens. All, right. All, right. All right. zawsze możemy polegać. Zawsze możemy się na Tobie oprzeć i nigdy się nie zawiedziemy. Człowiek zawodzi. Najlepszy człowiek zawodzi. Jest jak trana. Panie, Ty jesteś Bogiem, który od wieków na wieki, ten sam, bez żadnej przemiany, bez żadnego nawet chwilowego zaćmienia. Wierbimy Ciebie. Wielki Boże, niezmienny Boże, który jesteś, który jesteś. Zawsze ten sam chwała Tobie. Amen. Amen. Króciutko tylko przypomnę Jak wyglądać będzie ta część naszego zgromadzenia? Zachęcamy każdego, kto ma coś do powiedzenia, do powiedzenia tego krótko, rzeczowo, trzymając się tematu. Jeśli jest temat podany, na początku można, jeżeli ktoś ma coś, jakieś świadectwo, czy coś przeżywa, czy chciałby się czymś podzielić, to zapraszamy. Ale tak jak mówię, starajmy się mówić krótko, żeby wszyscy, którzy chcieliby zabrać głos, żeby mogli zabrać głos. Mniej więcej godzinę czasu poświęcamy na tą część. Więc będziemy podawali mikrofon. Kto będzie chciał, niech podniesie rękę, żeby Otrzymać mikrofon i mówmy blisko do mikrofonu. Y, trzymajmy go blisko ust, żeby było słychać, co mówimy. Czy ktoś chciałby zacząć? Już jest tu włączony, Robert? jeszcze raz? Jeszcze raz. A, sorry. Czyli mikrofon działa. Czy ktoś chciałby pierwszy czymś się podzielić, zanim zaczniemy tematyczne rozmowy? Nie widzę. To co, może w takim razie były dwie, trzy rzeczy, które gdzieś tam zostały. Była księga Sofoniasza. Do której nie, na ostatnim spotkaniu nie bardzo udało się nawiązać, i ostatnio rozważaliśmy ten fragment z listu do Filipian. Więc może w tym temacie macie jakieś bracia, siostry, przemyślenia? To bardzo proszę. Ja może tak emocjonalnie nie jestem gotowa, ale spróbuję tak bardzo krótko powiedzieć Część zna jakby trochę moją historię i ja się nawróciłam dawno i w momencie, jak się nawróciłam, to moja mama, która była taką bardzo tra tradycjonalną, nie wiem, jak to nazwać, katoliczką, znaczy osobą, która bardzo przywiązywała wagę do tradycji kościelnej w momencie, jak ja się nawróciłam i bardzo dużo jakby też no, dzieliłam się z mamą tym, co Bóg mi robi w moim życiu i bardzo dużo jakby mówi, jakby cytowałam Słowo Boże, bo akurat to bardzo mnie wtedy dotykało i tym się z mamą dzieliłam i moja mama no że pierwszy raz w życiu w ogóle się spotkała z tym, że no tak dużo w ogóle mówiłam o słowie, a jednocześnie odrzuciłam tradycję katolicką i to było dla niej takie jakby nie do przeskoczenia. I gdzieś mnie utożsamiała ze świadkami Jehowy, i to właściwie przez lata, czyli jakieś no, od 50 roku było takie murem między mną a mamą. I też niektórzy wiedzą, że no, mniej więcej 4 lata zachorowałam i byłam, no można powiedzieć, śmiertelnie chora. I właściwie przez to, że ta choroba bardzo długa była akurat w takim stadium właśnie zagrożenia życia, bo mniej więcej, nie wiem, dwa lata, może trochę dłużej, to, yy, to był taki szczególny czas i chyba jedyny czas, kiedy miałam z moją inny kontakt. I moja mama jakby z troski o mnie, ze strachu też, chociaż do końca nikt, nikt mam wrażenie, że tak do końca nie, nie był świadomy, jak poważna jest ta moja sytuacja, a ja też jakoś tutaj się nie nad tym nie, nie dzieliłam się tym aż tak bardzo, bo też nie widziałam takiej potrzeby. I chyba w ogóle też był ten temat dla mnie za trudny na tamten czas, żeby akurat na tym się skupiać. Raczej się skupiałam na Bogu, w którym szukałam ratunku. I próbowałam się w ogóle w całej tej sytuacji odnaleźć. To, to był taki czas, kiedy moja mama no, w trosce, w swojej miłości, tak jak to rozumiała, Polecała mi różnych świętych i chciała mnie wspomagać właśnie no, z tej strony. I to był jedyny czas, kiedy mogłam mówić mojej mamie o Jezusie i o tym, że my mamy przychodzić tylko do Pana Jezusa. I mogłam dzielić się słowem, że tylko Pan Jezus jest tym, który no może nas uzdrowić i że moja mama miała takie pytania, że no ale co ty sobie myślisz, że Pan Jezus nas wszystkich słyszy? Przecież nas jest tak bardzo dużo, że On potrzebuje pomocników. Ja mówiłam, że mamo nie, że nie tylko Pan Jezus chce, żebyśmy do Niego przychodzili, ale wręcz no, jest to Mu miłe, kiedy właśnie to do Niego się zwracamy, i jakby no, mając świadomość, jak łatwo jest moją mamę właśnie zamknąć, y, to byłam tutaj po prostu bardzo taka, wydaje mi się, że ostrożna, ale też dane mi było właśnie jakby wskazywać cały czas na Pana Jezusa i dzielić się tym, co jest w słowie na ten temat napisane. I to był jedyny czas, kiedy moja mama nie y, stawiała tego muru, tylko nie wiem na ile słuchała, ale nie stawiałam muru, nie odrzucałam je z tego powodu, że właśnie mówię coś, co może burzy jej zrozumienie Boga i, i jakby chodzenia w ogóle, no bycia osobą wierzącą, bo ona też się uważała za osobę wierzącą w Boga. I... Czasami jak się zastanawiałam, Panie Boże, czemu w ogóle ta, ta choroba tak wygląda, czemu to tak długo trwa, czemu to jest takie skrajnie yy, no trudne i pamiętam, że właśnie po tych już rozmowach z moją mamą, to tak sobie pomyślałam, że Panie Boże, gdyby to miał być jedyny powód, dla którego ta sytuacja tak właśnie wygląda i tak długo trwa, to... Warto, to po prostu jestem też jakby gotowa na to, otwarta na to i dziękuję Bogu, że to miałyśmy taki czas i moja mama zmarła w sobotę, a mniej więcej dwa tygodnie temu też miałam takie poruszenie, żeby jechać do mamy i Pojechaliśmy z Andrzejem do mojej mamy i ja tylko wiedziałam, że ja chcę spędzić z moją mamą czas, bo miałam świadomość, że przez te wszystkie lata, kiedy moja mama właśnie taki jakby mur no, powstał między nami, to ja właściwie nie miałam z mamą w ogóle takiego normalnego kontaktu, bo y, ja nie umiałam rozmawiać jakby też o takich, przepraszam, jakichś głupotach, y, tylko po prostu chciałam rozmawiać o Bogu, bo to było też w moim sercu i to jakby naturalnie u mnie jakby wypływało. A kiedy tylko zaczynałam mówić o Bogu, to po prostu mama ucinała temat i właściwie był koniec rozmowy, więc właściwie od czasu, jak w, uciekłam z domu, mając lat mniej więcej 17 i potem się nawróciłam, to właściwie nie miałam przez te długie lata z moją mamą takiego normalnego, bliskiego kontaktu. I chciałam po prostu spędzić z moją mamą y, czas i pojechaliśmy do Elbląga i najpierw siedzieliśmy tam wszyscy przy stole, potem mama już była zmęczona, poszła do pokoju, ja poszłam za nią i to był właściwie, y, tak wierzę, tak rozumiem, że Bóg dał nam taki czas, że mogliśmy pierwszy raz być w takiej normalnej, całkiem innej od tych wcześniejszych relacji, których nigdy nie miałam z moją mamą. I tam w pokoju było pełno obrazków maryjnych, wszędzie porozkładanych. I kiedyś, kiedyś słyszałam takie kazanie, nie wiem, czy może zrozumiemy jakby przesłanie, co to znaczy, że nie mamy wyrywać ludziom kości, czyli jakby tego, co martwe, tylko mamy dawać im mięso, czyli mamy dawać to, co żywe, Słowo Boże. Mamy się dzielić Słowem Bożym, a nie wyrywać im te ich martwe rzeczy, które... Więc jakby nie skupiałam się na tych obrazkach, tylko starałam się po prostu skupić na tym, żeby dać mamie to, co może dać jej życie. Czyli mówiłam pan mamie o Bogu, o Jezusie. Dzieliłam się tym, że... że te obrazki też, no mamo, to, to jakby to w ogóle nie o to chodzi, że chodzi tak naprawdę o Jezusa i, i że pan, pan Jezus chce e, tego, żebyś do Niego się modliła, żebyś na Niego zwróciła swoje oczy. I miałyśmy też taki czas, że mama też mi wyjawiła różne rzeczy, o których nie wiedziałam. I jako dziecko gdzieś tam jakoś tak czułam się taka niekochana, nie, niechciana, że siostra starsza to było pierwsze dziecko, to takie upragnione. Potem się po mnie urodził brat i to też było upragnione, a ja taka całe życie miałam wrażenie, że jestem taka w ogóle jak takie piąte koło uwozu niepotrzebna. I mamy jakby mi też powiedziała, dlaczego to tak było i... I dziękuję Bogu za ten czas, dziękuję Bogu za to, jak właściwie pokierował tym wszystkim i pomimo, że jakby ta cała sytuacja trwała tak bardzo długo i jakby nie widać było też tych owoców, to dziękuję też za to świadectwo, które wcześniej Bóg nam dał przez to, jak zadziałał w życiu mamy Janeczki, i to też było dla mnie taką wielką zachętą, że nawet w wieku 92, tam ponad lat, gdzie mama cały czas też była właśnie taka mocno katolicka, że tak powiem, to jednak w ostatnich dniach jej życia Bóg okazał swoją łaskę i swoją moc i naprawdę w potężny sposób objawił też... No, po prostu i ją uzdrowił, i ją uwolnił, i z różańca, i z katolicyzmu, i z maryjności, i jeszcze w ostatniej chwili się nawróciła do Pana Jezusa. I dziękuję Bogu za te świadectwa i dziękuję, że yy, możemy nawzajem, dzieląc się tymi świadectwami, yy, też mam w pamięci świadectwa, Bogusi, jak zadziałał w życiu Ani, jak zadziałał w życiu Andrzeja I, i wiem, że Bóg chce, żebyśmy też czerpali z tego zachętę i żebyśmy do końca się nie poddawali, tylko do końca jakby służyli Bogu wiernie i e, mówili o Nim. Ja w takim razie pytanie pomocnicze do księgi Sofoniasza. Może nie wiemy, z której strony się wziąć w ogóle za ten temat. Tak jak rozważając tą księgę, widzieliśmy, że jej głównym przesłaniem jest wylanie Bożego gniewu na bezbożnych. Jest Dzień Pana. I Pytanie, które mam do was, bracia, siostry, to właśnie to, jak zapatrujemy się na ten Boży dzień. Oczywiście tutaj tych dni pańskich było wiele. Joel mówił o dniu Pana, Amos mówił o dniu Pana, Sofoniasz mówił, więc jakby w Starym Testamencie mamy ten rozbrzmiewający często temat, Dnia Pana, który jest dniem gniewu, odpłaty, a jednocześnie dniem zbawienia. I one wszystkie są zapowiedzią i obrazem tego ostatecznego Dnia Pana. I Nowy Testament również, jak widzimy, podejmuje ten temat i apostołowie mówią o owym dniu albo o dniu Pana Jezusa. Więc ten temat Dnia Pańskiego nie przemija wraz ze Starym Testamentem i z odejściem proroków Starego Testamentu, ale zarówno Pan Jezus, jak i apostołowie podejmują ten temat Dnia Pańskiego, Dnia Pana i w Nowym Testamencie to już jest wyraźnie Dzień Pana Jezusa, czyli Dzień Jego powrotu, Dzień Jego sądu nad bezbożnymi, a jego nagrody dla tych, którzy mu ufają. Pamiętacie, jak Jan Chrzciciel, kiedy on przyszedł, mówi, w jego ręku jest wiejadło, aby oddzielić ziarna od plew. Mówi, już siekiera przyłożona do korzeni. Natomiast Pan Jezus przychodzi i w zasadzie, w cudzysłowie, rozczarowuje Jana i nie spełnia jego proroctw, zapowiedzi. Do tego stopnia, że Jan się dziwi i mówi, czy to jesteś ty, czy mamy kogoś innego oczekiwać, bo już sam nie wie. Te jego zapowiedzi, proroctwa prawdziwe, ale niespełnione za jego pierwszego przyjścia, ponieważ Stary Testament nie mówił o dwóch dniach pańskich, mówił o jednym dniu, mówił o przyjściu Pana. Natomiast widzimy, Różne aspekty proroctw i w Sofoniaszu też to widać, że to przyjście pańskie jest rozciągnięte w czasie. I dzień Pana z jednej strony rozpoczął się, gdy Jezus przyszedł i dzisiaj trwa w takim sensie, że widzimy te różne aspekty Bożego Sądu na ziemi i Jego zbawienia, ale oczekujemy na finał. I Jan tak naprawdę sięgnął po te proroctwa, w których jest finał, w których jest jego przyjście już na sąd, jego właśnie oddzielenie ziaren od plew ostateczny dzień Jego powrotu. I my dzisiaj żyjemy w tym okresie, można powiedzieć, dnia, tak? Mówimy nadal dzisiaj, tak? Pismo bardzo często, wiecie, używa tego terminu. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Dziś jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie w swoich serc i tak dalej. Więc jest to, co list do hebrajczyków mówi, co się nazywa dzisiaj, a oczekujemy jeszcze tego właśnie nadchodzącego dnia. I pytanie, jak oczekujemy? Tak szczerze, bracia, siostry. Czy żyjemy dzisiaj i jakby to jest nasze życie, to jest to, gdzie jesteśmy i jakby nasze serca są skupione na tym tutaj, teraz, dzisiaj? Czy rzeczywiście żyjąc tutaj i teraz wypełniając swoje obowiązki, czy mamy w sercach gorącą tęsknotę za tym dniem Pana. Czy raczej wolelibyśmy, żeby jeszcze poczekał, żeby się tak bardzo nie spieszył, że jeszcze mamy to i tamto i owamto, albo może nie jesteśmy gotowi na spotkanie się z Nim. Jeszcze coś, musimy zrobić, przygotować się, pozałatwiać, nie wiem. No tak porozmawiajmy może o tym właśnie, jak to wygląda z tym naszym oczekiwaniem. Widzimy w Nowym Testamencie w wielu miejscach taką oczywistą, takie wręcz założenie, że chrześcijanie oczekują tego dnia. Piotr mówi, skoro zaś, Gorąco pragniecie nastania tego dnia, jakimiż powinno być wasze życie. I w Księdze Objawienia czytamy, że duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, który pragnie, niech mówi przyjdź i kończy się potem przyjdź Panie Jezu. Więc pytanie, czy to... Czy my się w ogóle z tym utożsamiamy? Czy my to czuje, czujemy? Czy my to przeżywamy? Czy tak rzeczywiście żyjemy w oczekiwaniu tego dnia? Czy też no, wierzymy, że On przyjdzie? Tak, no tak Biblia mówi, no to tak będzie, ale jakby jak, to, jak to wygląda w naszym życiu? To moje pytanie, jeśli mam nadzieję, że pomocnicze trochę. <śmiech> Tego nie Tam, tam. Dobre pytanie. Jak żyjemy? I myślę, że tutaj ja wypowiem się po prostu za siebie. Tak, bo każdy z nas musi się za siebie wypowiedzieć. Nawet jeżeli nie tutaj w tym gronie, to przed Bogiem nie unikniemy tego pytania. Bo Bóg zapowiedział, że wróci, zapowiedział, że przyjdzie. Zrobił to w taki sposób, że specjalnie nie wiemy, kiedy to będzie, natomiast powiedział, że mamy być czujni, bo przyjdzie w taki sposób, że no, możemy być zdziwieni, że to już. Więc unikanie pytania, czy ja bym chciał, żeby Pan Jezus już przyszedł, odsuwanie tego pytania w czasie jest myślę, w pewnym sensie, no, niewłaściwe, musimy się skonfrontować z odpowiedzią na ten temat. Ja kiedyś myślałem, że lepiej by było, gdyby Pan Jezus przyszedł wtedy, kiedy ja będę na to gotowy. No i patrząc na swoje życie, myślę, o rany, to może lepiej nie teraz, ale ile ja jeszcze czasu potrzebuję, żeby być gotowym, w miesiąc się nie poprawię. W pół roku też się nie poprawię. No właśnie, no i to jest, przepraszam, no dobrze, że skróciłeś, bo chciałbym powiedzieć, że za rok też się nie poprawię. Oczywiście ja dążę do, nie chcę, żebyście mnie zrozumieli. Nie, nie myślę, że nic nie, nic nie róbmy, bo nie będziemy lepsi. To nie w tym rzecz. Ale gdybym myślał, że powrót Pana Jezusa musi być wtedy, kiedy ja już będę odpowiednio przygotowany, to pułapka, to jest niemożliwe, ja nigdy nie będę tak przygotowany, żeby móc powiedzieć to już teraz. Więc co w związku z tym? No w pewnym sensie uspokoiłem się, bo też zobaczyłem w Piśmie Świętym, że, że Bóg mnie uspokaja, że to On sam sprawi, i teraz nie będę jakby wynajdował wersetów, myślę, że, że, że wszyscy gdzieś tam trafimy na te wersety, szukając odpowiedzi na to, że On sam sprawi to, że postawi mnie przed sobą bez zmazy i skazy, że czegoś takiego ja sam nie zrobię w ciągu życia, że będzie taki moment, w którym On powie, to już jest ten czas, teraz ja was przemienię do końca. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, o którym chciałem powiedzieć, jest taki, że też na, na jakimś etapie rozważania przyjścia Pańskiego zrozumiałem, że całe stworzenie tęskni za Bogiem. No, nie mówię teraz o, o świecie, który jest wrogi Bogu, mówię o tym stworzeniu, które rzeczywiście tęskni i do którego my jako dzieci Boże też się zaliczamy że ta tęsknota, która jest w sercu, ona prędzej czy później stanie się taka, taka że no będziemy wołać Panie Jezu przyjdź. I ja zawsze chciałem, żeby to tak się wydarzyło i powiem Wam, że dzisiaj chciałbym, żeby przyszedł już dzisiaj Pan Jezus. Nie dlatego, że mi się moje życie nie podoba, że nie wiem jestem nieszczęśliwy albo nic z tych rzeczy po prostu jest gdzieś jakiś duchowy aspekt mojego serca, który mówi, że ja już bym chciał być z Panem Jezusem. I powiem Wam, kiedy to przyszło. Wtedy, kiedy zrozumiałem, że tu nie chodzi o mnie, o Ciebie, tam, czy o jakiegoś tam człowieka, jednego czy drugiego. Ty się możesz czuć niegotowy, ja się mogę czuć niegotowy, ja mogę sobie powiedzieć, o ja bym chciał jeszcze pożyć sobie na tym ziemi. To w ogóle o nas nie chodzi. Po pierwsze, chodzi o to, że jesteśmy własnością Pana i to On zdecyduje, kiedy nas zabrać do siebie i że On przyjdzie w takim dniu, który to będzie dobrym dniem. My Go nie przyspieszymy, oni Go nie opóźnimy, Pan wie, kiedy przyjdzie i to jest jedna rzecz, która mnie uspokoiła. Druga rzecz jest taka, i to już kończę, wiem, że już za długo. Druga rzecz jest taka, kochani, że też zrozumiałem, że to tęskniące stworzenie i Kościół cierpi na ziemi. Mi jest dzisiaj dobrze, nie? bo mam dach nad głową, trochę pieniędzy w kieszeni i, i w miarę zdrowy jestem, ale większość Kościoła, nie wiem, teraz statystyk nie znam, ale większość Kościoła cierpi i woła i ja jestem częścią tego Kościoła. To nie, nie, ja nie wołam, przyjdź Panie Jezu do mnie. My powinniśmy wołać, przyjdź po Kościół swój, a Kościół tęskni, Kościół cierpi, Kościół jest w potrzebie i teraz ja nie chcę być taką duszą, która mówi, Panie, nie przychodź, bo mi jest dobrze, a moi bracia i siostry cierpią i wołają ze łzami. I tu mi się kojarzył zawsze taki obraz dwóch rolników, którzy mają pola obok siebie. Jeden hoduje, nie hoduje, tylko uprawia pszenicę, a drugi, nie wiem, paprykę czy coś innego, jeden się modli o deszcz a drugi się modli o to, żeby nie padało. I teraz który ma rację? Komu Bóg ma odpowiedzieć na modlitwę? Nie? Czy zesłać deszcz, czy, czy, czy słońce upalne? Nie? Jak my tak będziemy myśleć o sobie, ze swojej perspektywy, to właśnie będziemy rozważać. Ja jeszcze nie gotowy, ja jeszcze chcę pożyć, albo ja już chcę, już dzisiaj, już jutro, bo ja chcę. I to już koniec. Chciałam tak powiedzieć, to, to, to, taką perspektywę narysować, tego umiłowania przyjścia Dnia Pańskiego. Komu bo idę do domu. Fajnie, że o tym powiedziałeś, bo ja też miałam takie przemyślenia. i to Pan nas powołuje i Pan nas odwołuje i dzięki, dzięki Mu za to. I ja też tak sobie myślałam często, Panie Boże, przyjdź już, przyjdź już, bo ten świat jest tak zły i, i tonie w złym, ale z drugiej strony sobie myślałam, kurczę, czy ja nie jestem taką egoistką, bo przecież wokół jest tyle ludzi niezbawionych i, e, i oczywiście chciałabym, ale tak jak Paweł, e, apostoł Paweł powiedział, że już by chciał iść do Pana, ale parafrazuję, bo nie, dokładnie nie znam, ale jednak korzystniej zostać tu. Także póki co mamy tutaj y, czynić wolę Bożą i być uczniami i głosić, szerzyć Słowo Boże. I to, czy, co my chcemy, to jakby jedno, a, a mamy się poddać. Fajnie, dzięki, bo ja tak samo miałam takie przemyślenia. Dziękuję. dobre miejsce. No, właśnie dlatego tu, co siostra mówiła, Słowo Boże zachęca tych, co są tak bardzo niecierpliwi, że poczytujcie sobie to, nie, za łaskę Bożą, nie, że cierpliwie czekajcie, bo Bóg cały czas jeszcze ma swoje plany, zbawia, nie? Ja też powiem od siebie, jak to rozumiem po prostu, jak ja przeżywam te sprawy, wiecie, przyjścia Pańskiego, i to jest trochę powiązane z tym, co tutaj mówiliśmy też dzisiaj i ostatnio o tej radości ze zbawienia w ogóle, nie? bo dla mnie to idzie trochę w parze. Radość ze zbawienia, a to oczekiwanie na przyjście pańskie. Nie, to nie wyobrażam sobie, żeby jednego nie było, drugie było albo tam zamiennie. To jest taki, taki komplet. Też mówiliśmy dzisiaj i ostatnio trochę o dzieciach bożych nie? i o tym właśnie, że są te dwa że Są dwie grupy ludzi. Tak jak dzisiaj też Paweł mówiłeś o tym, co Pan Jezus przyszedł zrobić, tym wiejadłem, nie? rozdzielić. Było też dzisiaj mówione, że przyszli uczniowie i Pan Jezus ich pouczył. Słuchajcie, fajnie, że to się wszystko dzieje, ale wasze, wasze życia są zapisane w niebie, tym się radujcie. A parę tygodni temu mówiliśmy, że też przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli w sumie to samo, że w Twoim imieniu uzdrawialiśmy i te wszystkie rzeczy, a On im odpowiedział, nie tak jak tym, tylko powiedział, nigdy Was nie znałem. <śmiech> Czyli, że są takie te dwie grupy, nie? Oblubinica i nierządnica. podruba i coś prawdziwego. Dziecko Boże i jakiś pozór, nie? I to, no i... I to mi też daje pewną taką... Bo ja to tak rozumiem nie, te sprawy i to mi też daje właśnie taki spokój, spokój, nie, że jestem dzieckiem Bożym. Pamiętam właśnie te czasy, to już międy się powtarzał, kiedy nie byłem dzieckiem Bożym, ale wydawało mi się, że jestem i w takich krytycznych chwilach, gdy wszystko... Gdzie widziałem, że nie mam tej gotowości. To było w takich okolicznościach, wiecie, bardzo trudnych, po jakiś Imprezach na drugi dzień, wiecie jak to jest, nie? Przychodziły takie myśli, bo byłem takim człowiekiem, który czytał Słowo Boże i przychodziły takie myśli, a co jakby on teraz przyszedł, a ja jestem w takim stanie. No byłem totalnie niegotowy i na pewno, no to by się źle dla mnie skończyło. Łaska Boża jest wielka, więc dzisiaj, gdy myślę o tych sprawach, to pragnę tego przyjścia i tak jak Paweł mówił, dlatego, że już nie patrzę na siebie, patrzę na Niego. Wiem, że On tą gotowość jakby i we mnie wbuduje, zbuduje i w swoim kościele, że to są rzeczy, które do Niego należą. Pragnę Jego przyjścia, nie boję się Jego przyjścia, ale z drugiej strony, gdy o tym rozważam, czyli że wiecie, gdy jestem w takim stanie, jeszcze tej pewności zbawienia chcę powiedzieć, sorry, bo to trochę mieszam, nie? że ta grupa, czyli jego dzieci. Faktycznie jako dziecko Boże doświadczałem też różnych takich stanów, czyli że była ta radość ze zbawienia, albo była, ale była czymś, wiecie, przy, przykryta, że dałem się jakby zwieść jakimś sprawą, jakaś miłość do rzeczy tego świata, potem jakiś grzech się wkradający, nie? To są sprawy, które zagłuszają ten na no tą łączność z Panem Jezusem, nie? I wtedy ta, tej radości jest mniej i wtedy faktycznie te obawy też się jakieś pojawiają, a może nie przychodź, może to jeszcze nie teraz, nie? I dzisiaj to rozumiem, że gdy, gdy, gdy dbam o tą relację z Panem, no to, to cieszę się i ze swojego zbawienia i oczekuję Jego przyjścia. No i chyba o tym chciałem powiedzieć, że to jest to są, to są takie sprawy, no duchowe, to duch chyba daje, no ale jeszcze jedno, jedno tylko słowo, że obok tego jest też pewna bojaźń, że mimo tego, że wiem, że jestem jego dzieckiem, to faktycznie chcę być gotowy na jego przyjście, czyli być w jak najlepszym stanie, no, w takim, żebym nie był no, jakoś totalnie zaskoczony, zresztą Słowo Boże do tego bardzo zachęca. I też mnie osobiście uspokaja, bo wiem, że są różne na to poglądy, że jak przyjdzie ten Dzień Pański i będzie ten sąd nad światem, to ja wierzę, że Kościoła nie będzie na ziemi, że będę wraz z nim, że on pochwyci wcześniej Kościół. nie? To, jest też, to są też takie rzeczy, które mnie uspokajają, że rozumiem, że jest pewien sąd dla jego Kościoła i Bóg też osądzi każdego, ale jest też sąd dla tego świata i ten świat już jest osądzony, ale dzieci Boże w tym sądzie jakby udziału nie wezmą, nie? To jest takie moje zrozumienie, no, które mnie no, też uspokaja, nie? Że Bóg jest dobry i zadbał o, o, o wszystko, nie? O taki komplet. To ja tak od siebie. Ja mam na kablu, więc nie podam. Ja chciałem tylko tutaj takie małe sprostowanie zrobić, bo wiele przekładów po prostu nie przedstawia tego, co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił, że nie znam was, bo przecież oni dokonywali takich, można powiedzieć, spektakularnych w Jego imieniu rzeczy. Uzdrawianie to jest naprawdę coś niesamowitego. A Pan Jezus nie powiedział, że was nie znam, tylko nie byłem z wami w relacjach. To jest kompletnie co innego. Można znać Pana Jezusa można przyjmować jego nauczanie, można głosić jego słowo, ale kompletnie nie być z nim w relacjach. To no tak jak małżeństwa. Są małżeństwa, które pobrały się, tak zwane papierowe małżeństwa, znają się, wiedzą z jakich domów pochodzą, ale i mają relacji. I całe dziesięciolecia żyją w sobą pod jednym dachem, ale tak jak kot z psem, niektórzy mówią. Nie? I to jest właśnie brak relacji. Tam, gdzie nie ma relacji z panem, automatycznie nie ma co liczyć na zbawienie. To są mocne, mocne słowa, ale tak wyglądają te sprawy, bo samą religijnością, samym przychodzeniem do społeczności, samym spożywaniem krwi, wróć, wróć nie krwi może, wina i tego chleba, czy uczestnictwa w, w tym dziele, nie mamy z nim relacji. To jeszcze nie, to nie wszystko. To jest osobista relacja z Bogiem i to, o to właśnie się rozbiega. Są ludzie, którzy nie przynależą do żadnych kościołów, ale Pan ich pociągnął, ponieważ przyszli do Niego i zamieszkał w ich serca. Oni się nie mogą nigdzie odnaleźć, ale oni mają relację. Oni czują po prostu, że y, potrzeby społeczności, tak jak właśnie tutaj, gdzie my przyjeżdżamy i, i cenimy sobie to, że właśnie możemy brać w tym udział. Możemy się pokrzepić, możemy zwrócić uwagę na to, co jest istotną rzeczy. Bo mogą przyjść takie momenty w naszym życiu, że nie będzie spotkań, nie będziemy mogli się spotykać, tak jak to ma miejsce w Izraelu. I co wtedy? Co wtedy? Co znaczy, że już Pan Jezus odstąpił od nas? Że nie mamy relacji z Nim? No bo, bo nie możemy spożyć razem z Nim wieczerzy? nie możemy się spotkać, no właśnie. Czyli to jest sposobność do tego, żeby wzmacniać się, dodawać sobie wiary i to jest chyba ta istota rzeczy. Natomiast tutaj Paweł wspomniał o Sofoniasza, to były czasy Izraela. To, to co zapowiadał Sofoniasz, to było wynikiem tego, że właśnie ten naród odchodził, nie miał relacji z Bogiem i to jest właśnie tego wynik. To była prośba o nawrócenie. Przyjdźcie, uregulujmy sprawy. Jeszcze wtedy Mesjasza nie było, jeszcze wtedy łaski nie było. Ale uregulowanie spraw dawało podstawy do błogosławieństwa Bożego, bo to był jego naród. To był naród wybrany. I tam mieli wyczekiwać Mesjasza. Nie? Ale wiadomą rzeczą jest, że jeżeli się dobrze dzieje, to człowiek po prostu zapomina o tym, gdzie gdzie i komu powinien służyć, gdzie, gdzie jest jego miejsce tak zwane w tym porządku. Kapłani zajmowali się rzeczami nie tymi, do których zostali poważnieni, a, a owce były w rozpieszku. I to właśnie chodziło o to, uporządkujmy te sprawy. My dzisiaj mamy lepszą sytuację, lepszą, bardziej komfortową sytuację, ale to nie oznacza, że czas jest bardziej komfortowy, bo niestety czas jest jeszcze bardziej okrutny. Można zatracić te relacje i co wtedy? Czy przyjście Pana będzie dla nas błogosławieństwem, czy może przekleństwem? Nie? Ja się może, bo akurat tak tu o tym było wspomniane, ja nie byłem poprzednim razem w kółku, jak była ta księga safuniarza poruszana, ale czytałem, bo akurat zacząłem list do hebrajczyków czytać i w trzecim rozdziale myślę, że to, co tu dzisiaj było poruszone, to... Przestrzega i bardzo mocno nawiązuje do księgi Sofoniasza, bo to, co słyszeliśmy na kazaniu i też, co sami czytaliśmy, że to proroctwo, co Sofoniasz mówił, to był do czasu tamtego, w tym czasie, kiedy mówił do Izraela, ale też do czasu przyszłego, bo tam jest wspomniane o czasie, gdzie też do pogan będzie, do narodu przyszłego, więc to jest i czas ten, co był obecny i przyszły. I Bóg mówił tam o swoim sądzie, że będzie oczyszczał, bo tam była też pewna warunkowość. I to samo przyrównuje do czasów przyszłych, do pogan, kiedy to się będzie wypełniało w Chrystusie Jezusie. I też, też daje taką obietnicę też tego, że oczyszczenia i też, że nie jest tak, że pójdziemy na sąd i po prostu tam nie ma zbawienia, jest zbawienie w Chrystusie, jest ta nadzieja. Ale jest też pewna warunkowość i myślę, że to tak bardzo nawiązuje z trzeciego rozdziału do hebrajczyków, która mówi o domu Mojżesza i domu Jezusa. i Może zacznę od czwartego wersetu, bo muszę to przeczytać, żeby kontekst był, o czym Paweł mówi i o czym przestrzega. Bo też się dużo zastanawiam na tym, jak to jest z kościołami ewangelicznymi, które wyznają Chrystusa i wiemy, że różne są denominacje, nazwy i co któryś albo co jeden albo co któryś tam z kolei na pewne zaopatrywania się, patrzenia, tłumaczenia w różny sposób i myślę, że to jest też bardzo do tego nawiązuje, że tutaj Pawł też przestrzega braci, co może być konsekwencją nieposłuszeństwa Słowu Bożemu i jak się schodzi z tego i się w tym trwa i nawiązuje do czasów jeszcze do, piątej też, do Pięcioksiągu Mojżeszowego, kiedy... Naród, którego wyciągnął Bóg z Egiptu, był nieposłuszny i Boga wyciągali, po prostu kusili Boga i sprawdzali Go w ten sposób, jak się mówi, jego cierpliwość, byli nieposłuszni, nie chcieli się tego odwrócić i pustynia była usłana ich ciałami. I to samo nawiązuje do czasów obecnych tego kościoła i przestrzega przed tym i mówi to dwukrotnie. I może przeczytamy od czwartego wersetu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 Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. I tam dalej Paweł kontynuuje w czwartym rozdziale. Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem nie się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. Więc y, dla niektórych przyjście może być, że tak powiem, trochę rozczarowaniem, I to czytając tutaj, bo same wyznawanie Chrystusa... Y, i jak to często dzisiaj jest, taki, dzisiaj jest taki trend, na emocjach się jedzie też w kościołach ewangelicznych, jak to się mówi, że są ciarki na plecach, tam łzy się popłyną, ja nie mówię, że to jest złe, tylko nie na tym się buduje i często się po prostu na tym, jak to się mówi, jak na strunach gra i wyznaje się Chrystusa, ma się swoje świadectwo dziś nowonarodzenia, nawrócenia się ale gdzieś tam potem zaczyna człowiek popadać w różne takie stany emocjonalne w różnych miejscach, w różnych zborach. Też w zborach słyszymy niebiblijne nauczanie, co też jest nieposłuszeństwem Słowu Bożemu. Stara się to jakoś gdzieś tam wymijać. Albo po prostu jest przyzwolenie na grzech, tłumacząc to czymś i się w tym trwa. I to jest ten właśnie warunek. Gdzieś Bóg daje, czeka, żeby ci ludzie się opamiętali z tego, bo jeśli nie to poginą, skończą, jak ci tutaj, co teraz właśnie przeczytaliśmy, jako przykład Paweł dał, więc myślę, dla nas jest takim przykładem, żeby trwać w Słowie Bożym, żeby też to badać, że Boża łaska trwała w nas, żeby Bóg nam pokazywał, żebyśmy się gdzieś nie pogubili, bo przykłady różne są dookoła nas. Ja tak też widzę, że no, ci ludzie po prostu kiedy staną przed Bogiem. To, co ten brat mówił, że nie mieli bliskości z Bogiem. Dlaczego? Bo był jakiś mur. Czy to nie biblijne nauki, czy to po prostu jakiś grzech w życiu kogoś, który w tym trwa, nie chce się pamiętać, czy cały zbór nawet na, w tym trwa. To może po prostu wpływać na to, że pewnego dnia się ci ludzie też jako... W, w Kościele Bożym się rozczarują i usłyszą słowa, których by nie chcieli usłyszeć. I Paweł tutaj w trzecim tym rozdziale o tym przestrzega, żeby tak ludzie nie pokończyli, bo daje tutaj warunkowość, aby przy, żeby to pierwotne przeświadczenie, aż do końca niezruszenie, żebyśmy zachowywali. No i to myślę że też jest takie zachęcenie ku temu, że ale też i przestroga, żebyś tak lekko mi się tego nie podchodzić, ale żeby po prostu trwać w tym i pilnować tego, nie? Gdy słyszymy Dzień Pański, który ma nastać i myślimy o nim w takiej kategorii przyszłego wydarzenia yy, osadzonego gdzieś w historii świata, to możemy, yy, patrząc w ten sposób na przyjście Pana Jezusa, nie przekładać tego na yy, na nasze, że tak powiem. I Dla każdego z nas, gdy przyjdzie nasz czas, Pan Bóg nas odwoła i staniemy przed Bogiem, można powiedzieć, wtedy będzie ten Dzień Pański, tak? Bo, bo spotkamy się z, z Bogiem twarzą w twarz i wtedy będziemy albo sądzeni, albo albo tym sądem dla świata, albo tym sądem chrystusowym. Także myślę, że tak zasugeruję, że każdy z nas powinien być świadomy tego, że, że ten Dzień Pański może być w każdej chwili, bo ja dzisiaj mogę umrzeć tak? I, i moje spotkanie z Nim będzie właśnie dzisiaj. Także w tym sensie potrzebujemy gotowości. Mi osobiście pomaga w takiej właściwej, właściwej postawie życiowej, takie właśnie uświadamianie sobie tego, że będzie ten Dzień Pański. Yy, uświadamianie sobie, yy, co jest miłe Bogu, yy, co, co jest niemiłe Bogu i kierowanie wzroku właśnie na, na Boga i na, na wieczność i na sąd. I tak yy, w moim przypadku to tak wygląda, że jak za bardzo jestem zabiegany i za, y, za frapowany rzeczami, które mnie otaczają, czy to praca, czy jakieś inne sprawy, to może się zdarzyć, że tracę tą właściwą perspektywę i tą taką y, właściwą... Y, postawę życiową i y, taki obraz mi przyszedł, y, jak są w kręgle się gra, rzucamy kulą i parę kręgli upadnie i później przychodzi ta maszyna i tak na tych sznurkach tak ustawia te, te kręgle i, i znowu wszystkie kręgle stoją i taki obraz przyszedł mi, bo jak te, te kręgle są poprzewracane, czyli myśli krążą wokół tych spraw ziemskich i, i jakby nie są właściwie poustawiane, żeby moje życie było takim życiem jakości Królestwa Bożego. Nie wiem, czy to jest zrozumiane, co co mam na myśli, ale żeby tak tą sięgać, starać się sięgać tej poprzeczki, która wydaje mi się jest wysoko postawiona. Ten świat nie, nie stawia sobie wysoko poprzeczki, a, a dla nas jest wysoko postawiona i możemy zaniedbywać pewne rzeczy, możemy kierować nasz wzrok nie w tą stronę, co powinniśmy i to będzie skutkowało tym, jak będzie wyglądało nasze życie, nasze relacje i, i ogólnie życie. Także w momencie, gdy kieruje swoje myśli do Boga, kieruje na cel, na wieczność i, i też ze szczególnym jakby naciskiem na to, co jest Bogu miłe, a co jest niemiłe, co, co jakoś mnie ustawia we, właściwym, we właściwej postawie i, i takiej gotowości do tego, żeby, żeby robić to, co jest Bogu miłe, to wtedy jakby czuję, że, że jestem dobrze ustawiony, a jak, jak te kręgle są poprzewracane, to, to potrzebuję właśnie znowu na nowo przyjść i sobie tak się właściwie ustawić przed Bogiem. I szczerze odpowiadając na pytanie, jak to jest oczekiwaniem przyjścia Pana Jezusa, to y, wiedząc, że Oblubienica mówi przyjdź Panie Jezu, y, widząc, y, że nie ma we mnie tego wołania, y, wiem, że jest wielkie pragnienie, żeby kochać, Pana Jezusa całym sercem i jeśli, wierzę, że jeśli to będzie, to wtedy to, to wołanie będzie też takie naturalne z serca płynące i to moim pragnieniem jest być blisko Boga, poznawać Go, kochać Go bardzo. I wiem, że jeszcze tego we mnie nie ma, dlatego też nie ma tego wołania przyjść Panie Jezu. I nie wiem dlaczego czy dlatego, że jeszcze jest tyle rzeczy do zrobienia. Jakby nie, nie, nie, nie zastanawiałem się, żeby tak to dokładnie poukładać, dlaczego tak jest, ale myślę, że głównym powodem tego, że nie ma we mnie wołania przyjść Panie Jezu, jest to, że nie ma we mnie tej miłości, która chciałbym, żeby była i o którą się modlę. Witam Was. Chwała Bogu. Chciałbym się coś podzielić z tym króciutko. Nie chciałbym komuś urazić albo powiedzieć coś, co nie jest biblijne, ale wierzę, że Bóg jest wspaniały i cudowny. Wierzymy, że On jest tym, który czekamy na Niego. Biblia mówi o tym, że On jest miłością, jest radością ale też musimy uważać na tym, że jest też i ogniem trawiącym. Wiecie, Biblia jest wspaniała. Nasze życie, czy jest tak godne, jak Biblia mówi? Czy jesteśmy już przygotowani, żeby Jezus przyszedł i zabrał nas? Ja mówię do siebie, ja patrzę na Biblię i wielu, wielu, którzy oczekiwali, nie otrzymali tego, co powinno być. Moje życie ma być przed Bogiem jak lustro. Ja muszę teraz przyjść do tego lustra i zobaczyć w lustrze, jak ja jestem. Czy jestem przygotowany na to, żeby mój Pan przyszedł i powiedział przyjdź, czekam na Ciebie. Moje życie musi być czyste. Nawet Jezus mówi o tym, nawet w objawieniu Jana, że pieście swoje szaty Wiecie, to jest coś, co nieraz mnie przeraża. Jeśli patrzę, że moje życie nie jest w porządku, nawet to, że pokłócę się z kimś i nie pogodzę się z nim, myślę sobie, no, w porządku, dobra, powiedziałem, bo miałem rację, ale nie wiem, co tym człowieku jest, że uraziłem go. Biblia mówi, nawet mówi tak, że jeśli przychodzisz do mnie i modlisz się, to pierw zostaw idź się pojednać z bratem niech Ci wybaczy przyjdź i ja przyjmę Twoim ofiarę czy naprawdę jestem gotowy? chciałbym być i chcę być ale dążę do tego aby moje życie było czyste przed Bogiem, przed ludźmi aby mógł powiedzieć Panie przyjdź jestem gotowy i Wierzę, że każdy z nas potrzebuje łaski i miłosierdzia od Boga naszego. Nasze życie musi być tak, jak Bóg oczekuje. I wierzę, że pragnę do tego dążyć, żeby moje życie było naprawdę godne Ewangelii Chrystusowej. Niech mi Bóg pomoże w tym i wam, abyśmy naprawdę mieli serce przygotowane dla Jezusa Chrystusa. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Ja tylko króciutko odniosę się do tego do tej gotowości. Na czym zasadza się nasza gotowość spotkania się z Jezusem? Tutaj kilka razy padło to stwierdzenie i generalnie jakby charakter tych wypowiedzi jest taki, że jeszcze nie jest wszystko tak, jak powinno być, że jeszcze no, nie jesteśmy tak święci, jak powinniśmy być i Myślę, że to nie jest podstawą gotowości na spotkanie z Panem. Te wszystkie rzeczy są prawdziwe, one powinny w nas być i powinniśmy dążyć do uświęcenia i to jest naturalny owoc bycia w Jezusie. Natomiast kiedy się nawróciliśmy do Chrystusa, kiedy przyszliśmy do Niego z naszą nędzą, z naszymi grzechami, z naszymi całą upadłością i Chrystus zamieszkał w naszych sercach przez wiarę, to wtedy byliśmy gotowi na spotkanie z Nim i nigdy nie będziemy bardziej gotowi, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli że ta gotowość nie jest oparta na naszych dokonaniach tutaj na ziemi, nie jest dokonana na stopniu naszego uświęcenia tutaj na ziemi. Jeśli to chcemy uczynić podstawą, to wszyscy jesteśmy pod grubą kreską potępienia. Więc kochani, Uważajmy, żeby to nasze pragnienie, dobre pragnienie wzrostu, rozwoju, bojaźni itd. nie stało się źródłem potępienia w naszym życiu. To jest wielkie niebezpieczeństwo legalizmu. Kiedy nie Chrystus jest naszą sprawiedliwością, kiedy nie Chrystus jest naszym zbawieniem, ale to jak myśmy Go poznali, to jak my Mu służyliśmy, to jak, oczywiście to w jakiejś mierze jest odzwierciedleniem, w dużej mierze, nawet nie w jakiejś, ale w wielkiej mierze, ale istotą nadal jest On sam. I zauważcie, że w tych ostrzeżeniach listu do hebrajczyków jest powiedziane, jeśli do końca zachowacie niewzruszenie, tą ufność, którą mieliście na początku. Czyli na początku co mieliśmy? Nic, tylko Chrystusa. Nic nie mieliśmy. Całą naszą nędzę, cały nasz grzech, całe nasze zło, ale Chrystus nas zbawił i wtedy, gdybyśmy umarli, to byliśmy gotowi na spotkanie z Nim. Więc nie zapomnijmy o tym i nie pomieszajmy tych dwóch rzeczy. Każdy, kto pokłada w Nim to nadzieję, mówi Jan, uświęca się, oczyszcza się, aby być czysty tak, jak On jest czysty. Więc tak, to jest konieczność, to jest naturalne, to jest niezbędne, to jest absolutnie mus w życiu każdego wierzącego, ale niech to nigdy nie stanie się naszą podstawą. Nie polegajmy na tych rzeczach. Cała ufność nasza musi być złożona w Jezusie Chrystusie, który jest od początku do końca naszym zbawieniem. Oddaję głos. Ja jeszcze, jak rozmawialiśmy wcześniej na temat Księgi Sofoniasza i to, co było mówione wówczas przez, no, przez nas, to tak się nad tym zastanawiałam i jakby czemu nie możemy się dogadać, że tak powiem. Każdy w jakimś sensie ma rację, ale jakbyśmy no, mówili o tym samym, ale każdy mówi inaczej i jakby nie wybrzmiewa to takie, ta jednomyślność jakby w tym naszym zrozumieniu. I zastanawiałam się jakby co mi też jakby tutaj nie pasuje i nie wiem czy jeszcze pamiętamy co kto mówił wtedy, ale jak się nawracamy, no to jesteśmy niemowlętami i tymi niemowlętami nie mamy być cały czas. I to co, to co ja rozumiem, to chyba właśnie chodzi o to, że my mamy być też w tej szkole bożej, mamy być uczniami i to co mamy na początku jako niemowlęta, to jest wystarczające na czas niemowlęctwa. I wtedy jakby rzeczywiście radujemy się tylko, cieszymy się, jakby nie mamy jeszcze tych takich zobowiązań, nie widzimy ich po prostu w tym okresie głównie no tak jak to przyrównanie do takiego ludzkiego niemowlęcia, do tego okresu niemowlęctwa, ono mi bardzo pomagało jakby zrozumieć, e, jak to jest również w tej mojej relacji ja i Pan Bóg, ja jako niemowlę i że ten okres niemowlęctwa się w, w pewnym momencie kończy, zaczynają się tak samo jak w tym naszym tutaj ludzkim w wychowywaniu dziecka zaczynają się pewne etapy i Pan Bóg nas y, zradza, ale nas y, jakby no, prowadzi do tego, żebyśmy byli potem dzieckiem, potem już y, no, starszym dzieckiem, nastolatkiem, aż do, jest napisane, aż do doskonałości, aż do dorosłości nas prowadzi. Także y, ktoś, kto jest świeżo nawrócony, będzie miał jakby podstawy do innego, do odnoszenia się jakby do innych rzeczy. A ktoś, kto już jest, czyli na przykład to, co rozumiem, że na przykład mówił brat Łukasz wtedy, to ja to rozumiem, że to jest taki jamen w momencie, kiedy jestem niemowlęciem, kiedy jestem dzieckiem, ale w momencie, kiedy już jestem dorosły to już zaczynają mnie obowiązywać inne też rzeczy. I pamiętam, jak ja no jakby przeżywałam to swoje niemowlęctwo, to ja bardzo wyraźnie poczułam, ten, ja tylko tego nie rozumiałam, ale ja to bardzo wyraźnie poczułam, kiedy ten okres się skończył. I ja byłam przestraszona, bo myślałam, że coś się wydarzyło, że nie wiem, coś źle zrobiłam, że nagle to nie działa, że nagle jest jakby no gdzie to jest w ogóle, gdzie, gdzie to uciekło, że tak powiem, co, tu, co ja źle takiego zrobiłam, a Bóg mi pokazał, że no po prostu skończył się okres niemowlęctwa, teraz przechodzimy jakby do następnego etapu i musimy mieć też świadomość tego, że my, my jesteśmy uczniami i że przechodzimy różne etapy i my mamy te, w tych etapach brać też no udział czynny. Jak na przykład czytałam słowo, to widziałam, nie tylko już te rzeczy, które Pan Bóg mówi, że to ja czynię, ale zaczynałam coraz więcej widzieć tych fragmentów, gdzie jest napisane uczyńcie, my, my, ja, ja mam uczynić też różne rzeczy. I no właśnie tu się zaczyna już jakby ten wzrost, tak, i takie świadome uczestnictwo. W tym dziele. My mamy współdziałać z Bogiem, a nie tylko cieszyć się z tego, że Pan Bóg wszystko za nas y, zrobił i uczynił i tylko mamy czekać i aleluja i chwała Bogu cały czas i to wszystko. Myślę, że zawsze musimy pamiętać o tym i za to dziękować i aleluja i to jakby właśnie nigdy nie powinno nam umknąć. Y, całkowicie zgadzając się z tym, że ma być rozwój, komu, komu wiele dano, od tego się wiele wymaga. To wszystko jest prawdą i to jak najbardziej jest odpowiedzialność każdego z nas, by wydawać owoc i być użytecznym i aktywnym. Natomiast to wszystko ma źródło nadal w Jezusie. Jezus mówi, kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owoców. Więc jeżeli brakuje owoców w naszym życiu, to jak się bardziej wysilimy, obawiam się, że go więcej nie wydamy, jeżeli oddaliliśmy się od Jezusa. Musimy znowu zbliżyć się do Jezusa. Tu jest zawsze źródło naszego błędu, naszego grzechu, naszego, nie, naszej nieowocności, naszego lenistwa, naszego cokolwiek byśmy sobie mieli do zarzucenia, źródło jest zawsze w oddaleniu się od Jezusa. Utraceniu relacji z Nim, bliskości z Nim. Więc kiedy cokolwiek dzieje się nie tak w naszym życiu, brak nam radości, brak nam wiary, strach nas ogarnia, niepokój, to zawsze jest to samo źródło, gdzieś zatraciliśmy relację z Jezusem. Kiedy On w nas mieszka, kiedy jesteśmy blisko Niego, to nie możemy być bezczynni, nie możemy być... Ponuży, nie możemy być zagniewani, bo to po prostu jest niemożliwe. Jego duch, kiedy wypełnia nas, to jest radość, pokój i te wszystkie cudowne owoce ducha. Łagodność, uprzejmość, wstrzemięźliwość, to jest owocem ducha. Ducha Jezusa Chrystusa, który mieszka w nas. Więc te, o tym musimy ciągle mówić i o tym, to, to ciągle podkreślać i w tym trwać, kochani, trwać w Nim. Jakiś czas temu, pamiętacie na tym obozie naszym w Dębkach, czytaliśmy list do Efezjan i rozważaliśmy go. Ile tam razy Paweł powtarza w nim, przez niego, z niego, ku niemu i tak dalej. No to jest właśnie istota apostolskiego nauczania. Chrystus w nas, nadzieja chwały, Chrystus i życie Chrystusa w nas. I Powtarzam, nie pomieszajmy dwóch rzeczy, nie pomieszajmy podstawy naszego usprawiedliwienia, usynowienia, uczynienia dziedzicami Boga w Chrystusie od konieczności rozwoju i uświęcenia. To są, nie chcę powiedzieć dwa odrębne aspekty, ale... Nasz stopień uświęcenia, nasze, yy, nasza działalność, nasza aktywność, nasza modlitwa, nasza służba, to nie jest podstawą naszego zbawienia i naszej gotowości na spotkanie z Panem. Nie jest. To nie jest podstawą. To jest owoc, konieczność, prawdziwość, weryfikacja wiary, ale podstawą zawsze jest to, na ile mam relację z Jezusem. Czy znam Jezusa? Czy kiedy stanę przed Nim, On powie do mnie, nigdy Cię nie znałem? Czy powie, Synu, mój córko, i nikt z nas nie stanie przed Nim, wiecie, w... i powie, no Panie, wszystko doskonale zrobiłem. No, no nikt z nas nie stanie w takim miejscu. Jeśli mielibyśmy spojrzeć na nasze dokonania, szczególnie kiedy staniemy przed Nim, to zwiesimy nasze głowy i popłyną z naszych oczu łzy. I tylko wdzięczność za Jego miłosierdzie i łaskę, że nas przyjmuje, pomimo tego, że byliśmy sługami nieużytecznymi w wielu aspektach. Byliśmy niegodni, nie, nie, nie, nie, nie wykorzystaliśmy tego potencjału, jaki mamy w Chrystusie. Więc no jeszcze ktoś chce zabrać głos, to już trzeba się spieszyć, bo czas płynie, Paweł był pierwszy. Tak? Ja chcia, chciałem jeszcze też nawiązać do tego Dnia Pańskiego. Biblia oczywiście pokazuje Dzień Pański, tak jak Paweł mówiłeś, w różnych takich horyzontach czasowych. My dzisiaj skupiamy się na tym Dniu Pańskim, wierząc, że to będzie Dzień Chrystusa, kiedy przyjdzie i zakończy pewien etap dziejowości świata, a rozpocznie, rozpocznie drugi. I Adaś wspominałeś, że dla nas może być Dniem Pańskim no śmierć, tak? Ta fizyczna, że, że staniemy przed Bogiem. W pewnym sensie mo, może tak można to nazwać, roboczo. Natomiast to są dwa różne, mimo wszystko musimy pamiętać dwa różne jednak tematy, bo nasze odejście to jest odejście tylko jednej duszy, tak, z tego świata. I w tym. Słucham? Nie słyszę. Tak, ale, ale chciałbym jeszcze nawiązać do tego aspektu Dnia Pańskiego, w którym Pan Jezus za, zakończy całą dziejowość tego świata, bo Biblia mówi o, o tym momencie, kiedy stary świat przeminie, a będzie nowy. I jest pewna różnica w tym temacie, który dzisiaj omawiamy. Mianowicie, ja myśląc o swoim odejściu, rzeczywiście mogę mieć taki, takie myśli, że jeszcze... Nie jestem gotowy odejść ze świata. I tu się pojawiają właśnie te myśli, czy ja wszystko zrobiłem, czy ja na przykład jak stanę dzisiaj przed Bogiem, to nie będę zawstydzony ze względu na to, że mam jakieś nieuregulowane sprawy. W tym sensie to wolałbym mieć więcej czasu, żeby się poprawić. I to jest nic dziwnego, rzeczywiście. Chcielibyśmy bardziej kochać Jezusa, bardziej kochać bliźnich, być lepszym, nie wiem, mężem, ojcem, człowiekiem i do tego potrzebujemy czasu. W tym sensie bym chciał jeszcze, Panie, daj mi jeszcze trochę czasu, bo nie jestem zadowolony z tego, jaki jestem. Ale mówiąc o Dniu Pańskim, tym biblijnym, to tutaj raczej myślimy o, o tym, że, że to Pan Jezus zna ten dzień i On wie, kiedy On będzie najlepszym dniem dla wszystkich jakby, bo to, to będzie taki dzień, że już nie, be, nie będziemy musieli rozważać tego, czy to pode mnie ten dzień był dopasowany, czy pod ciebie. I rozważając o tym dniu, tu bardzo mi się podoba, Paweł, jak ty właśnie rozplątujesz te, te dwie rzeczy, czyli gotowość ze względu na, na nasz stopień uświęcenia z gotowością ze względu na, na to, że Pan Jezus nas usprawiedliwił. Ten Dzień Pański, o którym jest mowa w Sofoniaszu, to jest mowa o dniu, w którym gdy Pan Jezus zakończy rzeczywiście tą dziejowość, to przyjmie ludzi nie ze względu na to, jak bardzo się zdążyli poprawić, jak bardzo zdążyli swoją miłość do Boga powiększyć przez święte życie, tylko to będzie już taki dzień, w którym przyjmie ludzi ze względu na, na zbawienie w Jezusie Chrystusie. Ja, ja tak wierzę, nie? Że, ja wierzę, że ze względu na wiarę, to jak tam będziemy definiować teraz, co to jest trwanie, co to wiara, to są tematy wiesz, do dłuższych dyskusji. Wierzę, że człowiek, który ma tą wiarę, o której mówimy, że prowadzi do zbawienia, to jest człowiek, który trwa w Chrystusie więc w tym sensie się z Tobą zgodzę, trwanie, ale w wierze. I teraz e, słyszałem, kilka, słyszałem kilka świadectw ludzi, którzy odchodzili już do Pana, bo byli bardzo posunięci wiekowo, w tym fizycznym wieku, ale też byli bardzo dojrzali w Chrystusie. I powiem Wam, że w żadnym z tych świadectw nie słyszałem zadowolenia ze swojego uświęcenia, Takiego, wiecie, że on mówi, że ten człowiek się dzieli teraz z nami, z młodszymi, że przeżył to swoje życie takie i już jestem teraz zadowolony, już, już teraz tak kocham Pana Jezusa, jestem tak dobrym człowiekiem, że jestem gotowy na spotkanie z Nim. Natomiast w tych świadectwach słyszałem od, odwrotnie, o, o, zawsze ci ludzie mówili, mówili właściwie o Jezusie, o Jego miłości, o tym, że coraz bliżej Mu do zrozumienia, jak to Pan Jezus Jego ukochał i ze względu na tą miłość, że On trafi do nieba. I wiecie, tak sobie właśnie myślę, że, że ja bym chciał być na tej drodze, żeby zbliżać się do zrozumienia, że moje zbawienie jest w gestii Pana Jezusa. Oczywiście On mnie powołuje przez to, tak jak Paweł mówiłeś, do tego, żeby się uświęcać i to są, ja chciałbym cały czas mówić, że to są dwa tematy, w momencie, w którym nawróciłem się i zrozumiałem Ewangelię, to, to, to była jedna z kluczowych rzeczy, które zrozumiałem, że zbawienie i uświęcenie, mimo że idą w parze, to nie jest to, to samo, że, że moje zbawienie na podstawie ofiary Chrystusa to nie jest to samo, co moje uświęcenie na podstawie mojej gorliwości i mojej wiary i mojej, nie wiem, mojego pragnienia bycia podobnym do Chrystusa. Te dwie rzeczy idą razem, ale to nie są te same rzeczy. I tak nawiązując trochę do tego, co Asia mówiłaś, dlaczego ta jednomyślność nie, nie wybrzmiewa, y, gdy mówimy w, o temacie Dnia Ostatecznego, o temacie gotowości, o, te, o, o temacie zbawienia, pewności zbawienia, to myślę, że ta jednomyślność, ona gdzieś jest, ale nie wybrzmiewa tak mocno, dlatego że miksujemy ciągle dwa tematy y, zbawienia, z łaski przez ofiarę Jezusa i naszego trwania w tej wierze i temat, kto jest bliżej Boga. Tak? Ja powiem wam tylko jedną rzecz. Kiedyś patrzyłem na ludzi, na braci i siostry pod takim kątem, wiecie, że o, ten jest niedojrzały, ten jest dojrzały, temu bardziej brakuje, temu mniej. Zawsze będziemy tak patrzeć, nie? bo to, tak, to jest takie ludzkie myślenie. I był taki moment, że Bóg mnie otrzeźwił w tym myśleniu i pokazał mi, że dynamika zmian w życiu człowieka jest różna. Jeden upodabnia się do Chrystusa w takiej dynamice, drugi w takiej. I teraz powiem tak trochę przewrotnie, może trochę żartobliwie. Gdybym ja dzisiaj miał umrzeć, to moja miłość do Chrystusa to jest, wiecie, jedna setna tego, Adaś, jaka jest Twoja. I teraz powiedz mi, czy ja mam prawo prosić Boga o to, żeby przyszedł, albo czy mam prawo za Nim tęsknić, mimo że jestem w tej miłości do Niego daleko dalej za Tobą. A Ty, mówiąc o swojej, mówisz, że jeszcze nie jesteś gotowy do, ten, do, tej, do tego, wiecie, tęsknego mara na ta, bo jeszcze ta Twoja miłość nie jest taka, jaką byś chciał, żeby była. A jaka jest miłość tego, który jest jeszcze, nie wiem, może 10 lat za mną. Tak, ja już skończyłem, przepraszam. Słuchaj, bo ja tylko tak sobie pozwoliłem. Ja tylko odniosę dwa słowa do jego świadectwa, bo ja też znam, bo powiedziałeś, że, bo to słusznie, że uświęcenie od chcemy oddzielać, ale też widzimy jednak mocną ko korelację, nie? I z tego, co ja wiem, to ty się dwa razy w życiu nawracałeś raz się nawróciłeś, bo tak sobie pozwalam, bo mamy podobne świadectwa, ja też dwa razy, czyli raz prawdziwie się nawróciłem, a raz to no, nieprawdziwie. I to pierwsze nawrócenie to było takie, że no, przyjęliśmy te wszystkie sprawy związane z doktrynami, wiara w Pana Jezusa, ale nie przyniosło to w naszym życiu żadnego jakby efektu i skutku, nie? Czyli teraz rozumiem, że właśnie to trwanie, to uświęcenie, to podobanie, że to musi być komplet, nie? Czyli rozeznajemy, że to, to jest to zbawienie prawdziwe, bo ono realnie zmieniło życie człowieka. Czyli on już zmienił swoją naturę, zaczął miłować inne rzeczy, nie? Więc tutaj... Yy... Też tylko o tym chciałem powiedzieć, nie? Że, to jest do, że to jest bardzo ważne. Nie? Dlatego patrzymy na komplet. I gdy głosimy Ewangelię, mówimy nie tylko o zbawieniu z łaski przez wiarę, ale mówimy o tym, że to też przynosi pewne efekty w życiu człowieka. Pewien owoc, odwrócenie się od grzechu, nieidealne życie. Dlatego mówimy, że to jest ten direction, nie? a nie perfection. Ale, ale no, to ja tylko chciałem tak się odbić, bo tak usłyszałem, że powiedziałeś tylko o tym jednym aspekcie, i chciałem dodać tym drugi, nie? ale no, pozwoliłem sobie. Tak, rozplodniąc Chociaż... te dwa tematy, nie wyrzucamy jednego. Tak. Ko koniecznie nie wyrzucajmy, tak. ale też pamiętajmy, że byliśmy w miejscu, kiedy mieliśmy jeden temat, a w naszym życiu nic nie drgnęło. Nie było mocy do zwycięstwa nad grzechem. Nie, do... no, nie, nie byliśmy w stanie się oprzeć. Grzechowi, nie? Przynajmniej mówię o sobie teraz, bo nie chcę wkładać jakby w Ciebie twojego świadectwa, ale. Dlatego powtarzam, rozplątując te dwa tematy, tak. nie wyrzucamy jednego, nie tak. zostajemy z jednej. Tak i obyśmy... ani, tak. ani nie jesteśmy tymi, którzy głoszą uświęcenie jako podstawę zbawienia, ani tymi, którzy mówią, że wystarczy moje wyznanie, tak? A tak. życie może być jakiekolwiek. Te dwie rzeczy muszą iść w parze, ale są rozplątane. Ja chciałem powiedzieć odnośnie tak, właśnie tego uświęcenia, bo na bazie takiego ekstremu, kiedyś działały takie ruchy, ruchy uświęceniowe, dzisiaj też może o nich usłyszeć, to tam właśnie, ale tak ekstremalnie brali nacisk na uświęcenie. Robili niemalże z tego doktrynę i na pewnym etapie ich działalności dochodziło do czegoś takiego, że oni zaczęli wyznawać ja od roku, ja od dwóch, a ten od jakiegoś czasu w ogóle grzechu nie popełnili. Całkowicie wykulczyli łaskę i popadli w totalną herezję. Dzisiaj też są takie ruchy i co ciekawe, zawsze kończy się tak samo. To są bezdroża błędu, gdzie ludzie zaczynają wy, wyznawać, że już nie popełniają błędu, grzechu o, od jakiegoś czasu. A zaczyna się też niby tak niewinnie, pewnie w Biblii mówi w wielu miejscach, że nikt bez uświęcania nie ujrzy Pana. Yy, mówi też o ludziach, o człowieku błogosławionym, który idzie drogą Pana, lecz daje warunek. Jeżeli zawróci dusza moja, Bóg mówi, nie będzie miał upodobania w nim. W wielu miejscach widzę, że ludzie, którzy prawdziwie narodzili się na nowo, lecz podążając innymi drogami, w pewnym zwiedzeniu, mogą utracić zbawienie i Biblia w wielu miejscach to pokazuje. Nie? Jest takie niebezpieczeństwo, że jeżeli ktoś nawrócił się, prawdziwie, narodził się na nowo, już nigdy nic mu nie grozi. Na bazie takiego, takich wyznań często bardzo niebezpieczne herezje się. Wchodzisz na, na grzązkie, grząski grunt i zaraz nam się przedłuży do trzech godzin. <laughs> Także <laughs> musimy, kochani, kończyć już. Przedłużyliśmy. Ale oczywiście Biblia Powiedz... mówi, żeby z drżeniem sprawować swoje zbawienie. Tak jest. Tu jeszcze ostatnich, dajmy bratu głos i będziemy kończyć, kochani. Ja już nie będę ciągnął tematów w tamtej strony. Ja zakończę to słowami pana apostoła Pawła, który skierował w zasadzie słowa do braci pochodzenia żydowskiego tymi słowami. I to w zasadzie będzie taka narracja tego, co, co Paweł przed chwilą właśnie mówił. Brzmią te słowa tak. Przede wszystkim powinniście mieć pamięci, iż nie, jest, iż nie istnieje żadna moc przemieniająca serca ludzi, która byłaby większa od tej zawartej w dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie. Ci zaś, którzy jej zasmakowali i po otrzymaniu oświecenia a także skosztowaniu daru niebios związanego z uczestnictwem w duchowym uświęceniu oraz posmakowaniu wspaniałej Bożego Słowa, w którym poznali moc przyszłego wieku. Nie uchwycili się jednak tej nadziei, która jest w Chrystusie. Nie otrzymują poza Nim żadnej innej szansy na opamiętanie się i duchowe odnowienie. I tutaj apostoł Paweł zwraca uwagę, że można otrzymać to oświecenie, można zaznać tego oświecenia, ale nie wytrwać w tym. Po prostu nie wytrwać. Wrócić do korzeni, do, do, do gnozy, do, do, do, tych, do tego prawa, którego się tak trzymali mocno i po prostu popłynąć. Jak Bóg da, będziemy kontynuowali naszą rozmowę za jakiś czas. A tymczasem powstańmy, podziękujmy Bogu. Kochany Ojcze, dałeś nam Nowe życie w Panu Jezusie, że powołałeś nas do poznawania Ciebie, wzrostu w Tobie, użyteczności w Twoim Królestwie. Nie chcesz, aby ktokolwiek z nas stał w miejscu, żebyśmy byli ciągle dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki, żebyśmy zachowywali się tak, jak zachowuje się ten świat Panie, powołałeś nas do nowego życia i Ty też jesteś źródłem tego życia. Ty nam dałeś swego ducha, który wewnątrz nas pracuje, zmieniając nasze serca, nasze pragnienia, nasze dążenia i modlimy się, byś kontynuował to dobre dzieło w każdym z nas. Jednocześnie pomagaj nam we wszystkim, Panie, spolegać na Tobie i na Twojej łasce i nie upatrywać swojej sprawiedliwości, czy wartości, czy gotowości w tym, kim my jesteśmy, w oderwaniu od Twojej łaski, w oderwaniu od tego, co Ty dla nas uczyniłeś i czym Ty nas obdarowałeś. Daj, Panie, żebyśmy umieli to mądrze łączyć i abyśmy nie zaniedbywali tego dzieła uświęcenia, żebyśmy nie wracali jeszcze, co gorsza, do starych grzechów, żebyśmy nie cofali się i, i nie stawali się jeszcze gorsi niż byliśmy, bo wiemy, że też taka sytuacja jest możliwa, kiedy Ty oczyścisz serce, a to serce zostanie nawiedzone przez gorsze duchy, to jeszcze stan jest gorszy niż poprzedni. I Panie, od tego wszystkiego nas zachowaj, ratuj, pomóż nam trwać w Tobie, być strzeżonymi przez Twoją łaskę, przez Twój pokój, przez Twoją obecność w nas, Daj, Panie, kontynuować życie, które będzie życiem chwalebnym, życiem wielbiącym Ciebie, abyśmy rzeczywiście z głębi serc mogli wołać, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, żebyśmy gorąco oczekiwali tego dnia, kiedy niebiosa i ziemia strzaskiem przeminą, dzieła ludzkie spłoną, Panie, nastanie Twoje Królestwo Sprawiedliwości, Twoja wieczna władza. Każde kolano się przed Tobą ugnie, każdy język wyzna, że jesteś Panem. Panie, chcemy z gorliwością, z radością, z wielką nadzieją oczekiwać tego dnia, jednocześnie uświęcając się, piorąc codziennie nasze szaty, pilnując siebie, żeby nie zejść na złą drogę, żeby nie, zawstydzić, żeby nie być zawstydzonymi przy Twoim przyjściu, żeby Ciebie nie obrażać, żeby nie być antyświadectwem, ale żeby być dobrym świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy, działaj w nas, prowadź nas, kontynuuj w naszych sercach, w naszym życiu Twoje dobre dzieło. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała i uwielbienie, teraz Panie i po wszystkie wieki wieków. Amen. Jeśli ktoś jeszcze bracia, siostry chciałby się pomodlić, to zachęcam. Z takich rozmów zawsze yy, myślę sobie, wow, jaki jestem niedoskonały, jak potem właśnie człowiek idzie do modlitwy, do słowa, widzimy, mam nadzieję, wszyscy piękno Chrystusa i tą naszą niedoskonałość. Chciałbym przeczytać dwa fragmenty z jednego psalmu, z psalmu 50 i zachęcam, żebyśmy jeszcze wejrzeli w ten tekst, yy, czy... Możecie słuchać, patrzeć, ale rozważyć to. Będziemy mieli teraz pamiątkę. Pamiątkę tego, co uczynił Pan Jezus. I to jest pamiątka Nowego Przymierza. Wszystko, co dzisiaj mówiliśmy, wszystko, co w ogóle rozważamy, bez Nowego Przymierza, bez tego, co Pan Jezus uczynił, no nie miałoby najmniejszego sensu. Chciałbym przeczytać dwa fragmenty. Psalm 50. To jest właśnie, tak jak rozumiem... Też ten Dzień Pański. Bóg, Bóg Jahwe przemówił i zawezwał ziemię od wschodu słońca aż po jego zachód. Z syjonu doskonałości piękna zajaśniał Bóg. Nasz Bóg przybywa i nie będzie milczał. Ogień pochłania przed jego obliczem i w jego otoczeniu sroży się bardzo. Przyzywa z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi moich wiernych, zawierających ze mną przymierze nad ofiarą. Wówczas niebiosa ogłoszą jego sprawiedliwość, ponieważ sam Bóg jest sędzią Sela. Chciałem się tylko zatrzymać przy tym wersecie. Zgromadźcie mi moich wiernych, zawierających ze mną przymierze nad ofiarą. Przelecę parę wersetów, żeby nie przedłużać i przeczytam od szesnastego. Tu przychodzi druga grupa, do drugiej grupy mówi Bóg na sądzie i mówi A bezbożnemu Bóg powiedział, co ci do wyliczania moich ustaw lub do brania na twe wargi mojego przymierza. Przecież ty z znienawidziłeś karność i rzuciłeś za siebie moje słowa. Gdy widziałeś złodzieja, bratałeś się z nim i miałeś swój dział z cudzołożnikami. Swoje usta zapuszczałeś w zło i twój język dołączał do zdrady. Siedzisz i mówisz przeciw swemu bratu. Przeciwko synom swej matki wznosisz wargi. Czyniłeś to, a ja milczałem. Byłeś przekonany, że jestem jak ty. Upominam Cię i stawiam Ci to przed oczami. Zrozumcie to Wy, którzy zapominacie Boga, bym Was nie rozdarł także nie będzie ratownika. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto porządkuje drogę, ukaże Boże zbawienie. Tu widzę właśnie to, co dzisiaj wam też, tą rzeczywistość tych ludzi, którzy słyszą, nawet powołują się, ale mają za nic to, co Bóg mówi. I to jest dla mnie ten podział. Ci, co słuchają i biorą to do serca, ta gleba, zachowują to, miłują Boże Słowo, chcą tak czynić. A ci, którzy, wiecie, chcą w tym jakoś uczestniczyć, w, tych, w środowisku, że tak powiem, ale ich serce nie oddziałowuje. I tu Bóg mówi do nich, ale też jest to wspaniałe wezwanie upominam Cię, czyli daję jeszcze czas, stawiam przed oczami i stawiam ci to przed oczami, żebyś zrozumiał, że nie jestem jak ty. I zrozumcie to wy, którzy zapominacie Boga. Nie? To jest takie wezwanie do świata. Taką Ewangelię głosimy. Kończąc. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. A temu, kto porządkuje drogę, ukaże Boże zbawienie. Porządkuje drogę. Przygotowuje się do podróży. Tutaj mam w innym, nie? Przygotowuje się do podróży. Czyż Jezus Chrystus właśnie idąc na krzyż nie wezwał nas, żeby iść za Nim, nie? Że On wskazał drogę, On pokazał jak iść i tak jak rozumiem teraz będziemy też to wspominać, podając sobie ten kielich, ten chleb. Będziemy to wspominać i do tego się zachęcać. Idźmy za Jezusem, naśladujmy Go. Tam jest, wiecie, źródło życia, tam jest zbawienie, tam jest moc do tego, żeby żyć świętym życiem. Nie wyobrażam sobie świętości, wiecie, bez mocy Pana Jezusa. Pamiętam to i wiem, że, że to nie działa. Słuchajcie, to jest napomnienie do mnie przede wszystkim. Odbieram je, chciałem się z Wami podzielić, żeby Was też może, no wierzę, zachęcić do tego samego. I y, Mamy wino, mamy chleb to, Stańmy i będziemy się... Pomodlimy się jeszcze. Ja. Tak, tak. Pomódlmy się, kochani, jeszcze. Panie Jezu, dzięki Ci za Twoją ofiarę, za Twój krzyż, Panie, za... Twój plan zbawienia, Panie, za to, że Ty jesteś pewny. Dziękuję Ci za ten za to, co uczyniłeś w moim życiu, za to, co mogę widzieć w życiu moich braci i sióstr, Panie. Dzięki Ci za łaskę Twoją, Panie, za to, że to nie, nie patrzyłeś na mnie jako na doskonałego, Panie, ale ze względu na swoją miłość, Panie, swój plan pociągnęłeś mnie do siebie, Panie i dałeś tę moc, tę możliwość, Panie, aby podążać za Tobą. Dziękuję Ci, że dzieci Twoje, Panie, miłują Twoje drogi i chcą podążać za Tobą, Panie, upodabniać się do Ciebie. Panie, pobłogosław ten chleb, Panie, dzisiaj. Daj nam, Panie, obraz Twojej śmierci, Panie, w sercach. Przybliż, Panie, serca nasze do Twojej Ewangelii, do prawdy, Panie, do tego, co Ty uczyniłeś dla nas, dla Twojego Kościoła, Dzięki, Panie, że to wszystko trwa, Panie, i Ty znasz koniec, Panie, i zbawisz to, co jest Twoje. Dziękuję Ci za to, mój Panie. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. I ja też, Panie Jezu, chcę dołączyć się do tej modlitwy, dziękując Tobie za to zbawienie, którego Ty sam dokonałeś i dokonujesz. Dziękujemy za wszelkie uzdolnienie, jakiego nam udzielasz, aby być uczestnikami tego wielkiego zbawienia. I daj Panie, byśmy i teraz, kiedy będziemy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha, byśmy czynili to wywyższając Ciebie i radując się w Tobie i też przychodząc do Ciebie z całą naszą niedoskonałością, z tym wszystkim, co jeszcze wiemy jest dalekie od ideału, ale nasza ufność jest w Tobie, że Ty będziesz kontynuował to dobre dzieło, które rozpocząłeś w nas i że Ty, Panie, będziesz nas uświęcał, a kiedy już przejdziemy próg wieczności, wierzymy, że będziemy do Ciebie podobni, że zobaczymy Ciebie takim, jakim jesteś i wszelkie nasze skalanie grzechem już zupełnie zostanie odjęte od nas i za to Cię wierbimy, Panie, że tego dokonałeś. W Tobie pokładamy ufność i Tobie jedynie oddajemy cześć i chwałę. Wywyższamy Ciebie jako naszego wielkiego zbawiciela. Wywyższamy Cię, Panie Jezu. Amen. Zapraszamy, bracia siostry, do stołu. Panie, dzięki Ci za Twój kościół, za braci, siostry, za ciało Twoje, które kupiłeś swoją drogocenną krwią. Za każdą duszę, która. Odwróciła się od bezbożności, aby szukać Ciebie, szukać Twego Królestwa, aby polegać na Tobie. Dzięki Ci za to nowe przymierze, którym, którym związałeś nas ze sobą. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa. Dzięki Ci za to bogactwo, tego nowego przymierza, którego jesteśmy uczestnikami. Daj, Panie, by każdy dzień naszego życia był dniem, w którym coraz bardziej stajemy się do Ciebie podobni. Coraz więcej w nas Twojego charakteru, a coraz mniej w tej adamowej, upadłej natury. Bądź wywyższony w Twoim Kościele, bądź uwielbiony w życiu każdego z nas. Daj, żeby Twoje światło jaśniało do tego zgubionego świata, aby jeszcze wiele dusz mogło nawrócić się do Ciebie i doświadczyć łaski Twojej, mocy Twojego zbawienia. Amen. Amen. Usiądź, za chwilkę za chwilkę będziemy mieli w drugim tam pomieszczeniu, ale jak ktoś się nie zmieści, to i tu można przyjść coś do zjedzenia, czyli wspólny obiad, agape. Wszyscy są zaproszeni, widzę, że jest troszkę gości. Jak najbardziej zapraszamy Was serdecznie, zostańcie z nami, coś wspólnie zjedzmy, porozmawiajmy, poznajmy się troszkę lepiej. Nasze nabożeństwo się jeszcze nie kończy, ono nadal trwa, także nie, nie, nie traćmy tej części wspólnoty, jaką mamy tutaj ze sobą przed naszym Panem Jezusem, także to za chwilkę. Może macie jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje, to bardzo proszę. Dziękujemy. Tak, Krzysztof pojechał do Adama i Dorotki, chyba dzisiaj wraca. Także dziękujemy za pozdrowienia i pozdrawiamy, jeśli nas słuchają. Od Danusi, tak. Dziękujemy. I też pamiętajmy w modlitwie o Danusie, bo ona się też nie czuje najlepiej. Za tydzień, w sobotę, o godzinie 15.00. Mamy braterskie tutaj spotkanie, także wszystkich braci zapraszam, zachęcam do przyjazdu. Jeszcze nie mam dokładnie potwierdzenia, o której godzinie tam dołączą do nas ci bracia z takiej menonickiej grupy, którzy wydają słowo ziarno prawdy, i różne książki, publikacje, oni mają do nas dołączyć, ale jeszcze nie mam potwierdzenia, o której godzinie. Także jak będę coś wiedział, to roześlemy informacje. Ale braci, oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy na piętnastą tutaj, na nasze braterskie spotkanie. A za dwa tygodnie, w sobotę, nie, w czwartek już, mamy to nasze braterskie spotkanie w poście i modlitwie z braćmi z całego kraju. Także też wszystkich braci serdecznie zapraszam na, na, na to spotkanie. I też wszystkich Was, bracia, siostry, proszę o to, żebyście, jeżeli możecie kogoś wziąć do siebie. Bracia mają swoje śpiwory, mają swoje tam materace, czy. jak? Tak, szczoteczki, paste, wszystko mają swoje. Więc chodzi o to, że jeśli macie trochę mie mieszkania do udostępnienia, żeby bracia mogli się przespać to wtedy będzie to mile widziane, szczególnie dla niektórych. Niektórzy tutaj będą spali na podłodze, rozłożą sobie materace, śpiwory, będą tutaj spali, ale tych ilu możemy wziąć do domów, no to zaprośmy ich, wykorzystajmy tą okazję, błogosławmy braci noclegiem, skorzystaniem z ciepłej wody, żeby się troszkę odświeżyli. Także jeżeli ktoś chciałby zaprosić, dajcie mi znać, czy Adamowi, ile osób możecie przyjąć, tak? na jakie macie mieszkanie, jaki metraż. Siostry, jak są samotne, też się niech nie boją, bo przyjadzie dwóch, trzech braci i będą razem tam spali i tak dalej. Także jeżeli ktoś ma mieszkanie, ma możliwość, to, to jak najbardziej jest taka możliwość. Nie będą siedzieć, dyskutować z wami po nocach, tylko się położą i rano wstaną i tutaj przyjadą. I w sobotę koło 13 będziemy kończyli ten nasz bratelski post 24, to jest sobota 24 lutego. I jeśli ktoś z Was mógłby przygotować coś do nakarmienia braci, to byłoby super. I mam taką propozycję, żeby może wtedy też agapę zrobić 25. Nie za trzy tygodnie, ale za dwa tygodnie ponieważ za trzy tygodnie ani Adasia, ani mnie nie będzie, bo wyjeżdżamy oni na urlop do ciepłych krajów, a ja do Ameryki na konferencję. Także do Toronto nie, do Las Vegas. A ty ósmego dopiero, a, no ale nie będzie przez dwa tygodnie, bo ja te dwie niedziele będę tam cały tydzień w Stanach Zjednoczonych na konferencji, u Johna Macartura, jakby ktoś chciał wiedzieć, <głosy> także wybieram się tam na tydzień, więc może zróbmy za teraz, za dwa tygodnie, przypuszczam, że zostanie, jak to dużo przy... zrobicie na sobotę, to dużo zostanie i w niedzielę tylko coś tam dołożymy i będzie Agapa, nie? Tak. Będzie i nie Dublowania. Tak, okej. Okay. I co jeszcze? Już mamy te listy posług w czasie agapy. Ona była już wypełniła się w końcu, czy coś tam jeszcze zostało? Okej. Okay. W dużej mierze się wypełniła i teraz powiesimy następną już na tą Agapę za dwa tygodnie, na 25, więc też się już na nią wpisujmy, co kto chciałby zrobić, w jaki sposób chciałby usłużyć braciom, siostrom i traktujmy to kochani w taki dobry sposób. Tak? To jest okazja naszego wzajemnego usługiwania, w którym czytamy, powinniśmy się wyprzedzać. Więc się wyprzedzajmy w zapisywaniu i później usługiwaniu też. To tyle informacji, ogłoszeń. Smacznego. Idźmy na drugą salę, siadajmy. A kto ma tam służbę do wykonania, niech wykona i kontynuujemy naszą społeczność dalej.